Nie byłoby czasu historycznego, w którym byłem prezydentem ja. Dzięki wam, dzięki nam. Na pewno nie byłoby następnych moich prezydentów, a więc pana Kwaśniewskiego. Następnego i nie byłoby obecnego prezydenta i tego rządu, gdyby nie tamte zwycięstwa. Niech tu dzisiejsi przy władzy ludzie, niech pamiętają, że nie byłoby ich. Gdyby nie, to nasze wtedy zwycięstwo. Ja z konieczności... Pierwsze pytanie, które stawiam znacie już, bo ja już tysiąc razy je powtarzam. Pierwsze pytanie jest dla naszego pokolenia. Jaki fundament proponujemy pod Zjednoczoną Europę, a jutro pod globalizację? Koncepcje proste są dwie. Jeden, wolności dla wszystkich podobne w Europie i w świecie, wolny rynek i prawo, tak na skróty jedna z koncepcji mówi. A druga mówi nie, nic nie zrobicie. Populizm, demagogia, mamona, prędzej czy później doprowadzi was do zwarcia. Dlatego jeśli chcecie naprawdę budować, to musicie się przekonać i uzgodnić między sobą katalog wartości, których będziecie przestrzegać. Gdyby to się udało naszemu pokoleniu, w Europie osiągnąć taki katalog wartości, Nazywałem kiedyś 10 przykazań leickich, ale tu Kościół się obraził na mnie, więc dodaję 11 albo 12 takich przykazań leickich. Gdyby to się nam temu pokoleniu udało, wtedy byśmy mieli drugie pytanie, a jaki system ekonomiczny? Na pewno gospodarka wolnorynkowa, nie ulega wątpliwości, ale ani komunizm, ani kapitalizm obecny, nie pasuje na XXI wiek. Narody nie zgodzą się z takim podziałem majątku, jaki dziś jest i jaki miałby trwać dalej. Nie ma mowy. Więc czeka nas coś podobnego do rewolucji październikowej, chyba że my, Usiądziemy do stołu z tymi, którzy mają ten majątek i ci, którzy nie mają. I zastanowimy się, jak go wspólnie wykorzystać, bo on służył jednej grupie i drugiej. Musimy przekonać się nawzajem, że to będzie uczciwy interes. I trzecie zadanie, które moim zdaniem chciałbym, żebyście rozwiązali, to jest co? Co zrobić z populizmem, z demagogią i kłamstwami polityków z kary większej niż nasze kraje? To wydaje się, że to są wielkie problemy. Ale kiedy tak usiądziemy na spokojnie i kiedy mówimy o tych poprawkach i uzupełnieniach w tych, w tych pomysłach, naprawdę to nie są wielkie rzeczy. I nasze pokolenie, szczególnie polskie pokolenie obecne, naprawdę jest w stanie zaproponować Polsce, Europie, a nawet światu rozwiązania poprawione, które naprawdę da, dadzą gwarancję, że nasz wysiłek i nasze zwycięstwo nie będzie zmarnotrawione. że blisko już świt, świec tysiące balili. Z nadgłów podnosił się dym śpiewał że czas by runął mur oni śpiewali wraz z nim Wyrli. Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów. Niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, na w rytm, jak wystrzał oklaski pchnął I ciążył łańcuch, zwlekał świt on wciąż śpiewał i grał I kajdany połambat, a mury rudą, rudą, rudą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi, poczuli siłę i czas, i śmiechnią, że już bliskości szli ulicami nas. Wali pomniki, grywali bruk, ten sami, ten przeciw tam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. Pamięta, 16 czerwca 2000, 2019 roku. Tu wolny media, trójmiasto, radio Gdynia. Mamy godzinę prawie dziesiątą rano. Dzisiaj krajobraz w Polsce to krajobraz po burzy. Około ponad tysiąc interwencji strażaków, kolosalne zniszczenia, zwłaszcza w górnej części Polski, trąba powietrzna w Drawsku, Także zmiany pogodowe postępują z prędkością światła. Wszystkie badania naukowe, większość badań naukowych wskazuje, że zostało nam już 31 lat do końca końców. A niestety po stronie władzy mamy dyskusję, słowa, słowa korupcję, rozpad systemu itd. itd. <śmiech> Przepraszam. Dlaczego Jacek Kaczmarski, który śpiewał piosenkę o murach, w ostatnich wersach. Nie kończy tej pieśni optymistycznie. Mury rosną, kajdany kołyszą się u stóp. No jak to możliwe? Przecież Solidarność wszystko zwyciężyła, ruchy demokratyczne, a jednak poeta, który wie, widzi to inaczej. Dlatego wydaje mi się, że <śmiech> głównym powodem Słów jest to, że tak naprawdę komuna nigdy się nie skończyła, zwłaszcza w Polsce, i dzisiejszy pro, program oraz materiał, który mogą Państwo znaleźć na naszych stronach internetowych na Radio FMS Gdynia Wiadomości. .word. Com, albo po prostu pójść do radio fmsgdynia.com FMS I tam w tak zwanej zakładce albo ikonie proszę nacisnąć WIAD, czyli wiadomości i znajdą Państwo tam pełen zestaw informacji o tym, co mówię. Ten właśnie website i to nasze radio służy pokazaniu całej prawdy. I prawda dzisiaj jest taka, że wciąż żyjemy w głęboko komunistycznym systemie, nawet gorszym systemie, ponieważ system globalny zbadał wszystkie środki ucisku, te najgorsze zwłaszcza, i przekształcił je w taki piękny, zapakowany, ładnie marketingowo wyglądający produkt, który się nazywa wolność i demokracja, co oczywiście nie ma nic wspólnego z wolnością i demokracją. Dlatego dzisiaj będę starał się o tym mówić, pokazać, że te słowa, które Państwu przynoszę są pełne prawdy. A zacząłem ten program wystąpieniem Lecha Wałęsy podczas obchodów 4 czerwca w Gdańsku. I tu trzeba przyznać, że legendarny lider sodalności, wypowiada ponownie przełomowe, rewolucyjne, pokojowe słowa do Polski, Europy i świata. Po raz pierwszy tak wielkiej rangi polityk, osoba, która otrzymała Nagrodę Nobla, całkowicie osoba rozpoznawana w każdym kuli, każdym, w każdym zakątku świata, na każdym w każdym miejscu na kuli ziemskiej wypowiada słowa, które są prorocze. Niemniej jednak rewolucja już trwa. Gdybyście państwo obejrzeli sobie państwa, w których wystąpiły masowe protesty ludzi w ciągu ostatnich trzech lat, to właściwie pokrywają one cały świat. Brazylia, kraje łacińskie, Europa... Ameryka, w Australii. W Australii właśnie jest raczej spokój z tego, co teraz sobie uzmysławiam, ale generalnie większość krajów na całym świecie, ludzie, ci, którzy są delegatami władzy do naszych przedstawicieli, protestują masowo, a system globalny, Wciąż zaciska pasa i nie będzie lepiej, ponieważ wszystko się rozpada. Z tego właśnie względu, że system, ten globalny system dopuścił do tego i nie, chcie, nie chce wziąć odpowiedzialności za to. A jak będzie i jak jest, wystarczy sobie przejrzeć dzisiejsze wiadomości z Polski, jakie zniszczenia dokonały wichury i nie będzie lepiej. Będzie znacznie, znacznie gorzej, niemniej jednak pozytywna informacja dla Polski przeżyjemy. Przeżyjemy, w tej części świata przeżyjemy, ale stracimy wszystko. Czas już jest dawno stracony, żeby zachować cokolwiek, no bo co dziś można zrobić po tych nawałnicach? No oczywiście wyskoczą, pojadą, uściskają rączki, tak jak to było podczas pierwszych powodzi, kiedy Wisła przed wyborami, a teraz wszyscy na wakacjach, kampania wyborcza, no to generalnie tak to będzie wyglądało. Więc wszystko się rozpada, system nic robi w tym kierunku, bo niewiele może, bo nie ma pieniędzy, aż tyle, a trzeba spełniać zobowiązania, których się w ogóle nie spełnia. Tak jak w naszym ostatnim programie dotyczącym wyborów powiedziałem, około 80% obietnic z partii, która wygrała ostatnie wybory de orlo parlamentu, które wielokrotnie są w różnych artykułach wskazane, że mogły być sfałszowane. Nawet jest opinia Unii Europejskiej, że było wiele nieścisłości. Niemniej jednak wybory się odbyły, obietnice zostały dane, a 80% już zostało odwołanych i teraz się tylko gra, że na zwłokę, na czas, że już robimy, że już dajemy, ale tak naprawdę pomoc, zmiana nie następuje, a system rządzący, skorumpowany się bogaci. Dlaczego rządzący? Dlatego, czego skorumpowany, to wyjdzie nam na dzisiaj podczas prezentacji taśm, jak to nazywam, taśm pana Morawieckiego, które mówią o zamachu stanu, które, w których mówi się, które podaje na których znajduje się wiele elementów o charakterze korupcyjnym. Tymczasem Sejm uchwalił ostatnio, że premier Morawiecki nie musi odpowiadać na pytania. Czyli mamy bardzo podobną sytuację jak w Brazylii i dopiero milionowe wystąpienia ludzi doprowadziły do czegoś tam, ale w końcu i tak jest to samo. Ale generalnie można powiedzieć, że siedzimy na beczce prochu. Słowa Lecha Wałęsy są prorocze, z tym, że rewolucja już trwa. We Francji, na świecie wszystko, że tylko wystarczy x kra, żeby to się wszystko połączyło i to będzie koniec końców. Mamy tu też w dzisiejszym programie, będziemy mieli dowody tego, że tak naprawdę nie żyjemy w partii demokratycznym. Usłyszymy to ze słów lidera partii Cookies 15. Usłyszymy, us mogą znaleźć to Państwo na naszym, na naszej stronie internetowej właśnie w wiadomościach. W artykule zatytułowanym Taśmy Morawieckiego 2. No i tam wyraźnie panowie z elity władz mówią, że system nasz nie jest demokratyczny, otwarcie. Także taśmy te mają niezwykły, mater... niezwykły ładunek informacyjny. Są bardzo istotne, bardzo ważne, bo prawdziwie opowiadają o tym, co dzieje się w państwie polskim, ale żeby ustalić, że żyjemy wciąż w głęboko komunistycznym państwie i że podczas właśnie kolejnego rozbioru Polski, który odbył się w Magdalence agenci przekazali władzę drugim agentom, i tak to mniej więcej się rozgrywa. Takie poglądy zostały, były wypowiadane, także ja nic tutaj nowego, mądrego nie mówię, ale powtarzam. Żeby tylko dostrzec prawdę te, tego, co mówię, wystarczy prześledzić początki partii PiS, jak powstała i kto w tej partii był, kto ją tworzył i kto ją tworzy. Więc mamy tam grupę agentów, pan Kujda, osoby z byłego Centrum Zarządzania, tak jak to mówiło się w Sejmie, że pan Jarosław Kaczyński podzielił komunistów na dobrych i złych i z tymi, którzy są ulegli, pracują w jego interesie, to on współpracuje, a którzy nie chcą, to niszczy. Tak to mniej więcej wygląda, więc partia Piws powstała z pieniędzy komunistycznych, w skrócie można powiedzieć, i zasiadali w niej, tworzyli w nią ludzie związani ze służbami i z komunizmem głębokim komunizmem, tak zwani postkomuniści. No niemniej jednak y, trudno byłoby to sobie wyobrazić, skoro są tylko komuniści i oni dochodzą do władzy, do, do wniosku, że dalej z Rosjanami nie można nic zrobić, no więc y, y, y, tworzą tą pseudo-rewolucję solidarnościową, w którą wierzy lud, że jest to rewolucja prawdziwa, że te kajdany, że te mury runą. No i potem agenci przejmują władzę. Oczywiście jest lepiej, żyje się lepiej. Cały scenariusz wiąże w to Kościół, który to był głównym sponsorem poprzez CIA, Kościół i również bezpośrednio CIA, no i teraz Ameryka całkowicie przyjmuje władzę w Polsce, ale żeby to nastąpiło, żeby biznes mógł wejść w wielkie pieniądze, muszą być wojska. To nie ma wiele nic wspólnego z Rosją, coś tam oczywiście ma, ale między Rosją i Ameryką idzie głęboka współpraca, to są tylko bujdy, kujdy, jak ja mówię to, to są tylko kujdy, że jakaś walka jest, bo walczą ze sobą, a amerykański przemysł kosmiczny oparty jest tylko i wyłącznie na silnikach sowieckich. Także jest wielka umowa, która mówi, że Należy niszczyć Rosję ekonomicznie, i tak dalej. Są embarga, ci ktoś z Rosją, z Rosją współpracują, są niszczeni, ale jest jeden wyjątek uchwalony przez Kongres, że w zakresie spraw kosmicznych, silników radzieckich kosmicznych, które są najlepsze na świecie, no to kupujemy od Rosjan. Także no, sami Państwo widzą tylko sprawy ekonomiczne i finansowe, także nie chodzi o Rosję, mówi się, że Rosja, ale chodzi o to, żeby wojska amerykańskie. Weszły, które lubimy, ale nie lubimy, jak i większość Amerykanów nie lubi tego systemu zamordyzmu i państwa policyjnego, który jest w Ameryce. I większość, tak mi się wydaje, Amerykanów jest przeciwna temu, bo jak się zobaczy, ile osób głosuje, a ile nie głosuje, no to wiadomo, że jeżeli nie głosują, duża, duża ilość nie głosuje, znacznie większa nie głosuje, to jest przeciwna. Także taki mniej więcej jest nasz ogląd. Dzisiaj troszeczkę przedstawimy Państwu prawdziwy homo, horror komunistyczny i program ten nazwałem e, Prawdy ukryte w półsłowach, e, w prawdy niedomówione. Ale one nam wyjdą, bo będziemy mieli pana Graworonika. jak Państwo zobaczą, e, właśnie... Jeden z panów, który tworzył PiS, właśnie oszczek pana Gawronika przed tym, że prowadzą się przeciwko niemu działania, za co poszedł do pudła pan Zalewski, także partia PiS i taśmy Falenty, które jak, jak się Państwo dowiedzą wkrótce okazuje się całkowicie troszeczkę inny pogląd, ale to nam ładnie wszystko wyjdzie, może teraz jest chaotycznie, dużo wiadomości, tak staram się sprzedać, ale mniej więcej będę starał się kryć i uzupełniać tematy, o których właśnie wspomniałem. Radio FMS Gdynia nie komunizm, nie kapitalizm, ale nowe porozumienie z tymi, którzy nie są utaplani w dawną komunę i agenturę i oczywiście będziemy się też musieli dogadywać z tymi, którzy siedzą teraz przy władzy, a siedzi ta sama grupa ludzi, więc jak możemy coś zrobić, żeby Coś zmienić, jeżeli musimy dogadać się z grupą, która trzyma władzę, i są to ci sami ludzie, co przedtem, i my chcemy inaczej, no to musimy się dogadać, musimy czymś ustąpić, musimy domagać się nowego układu prawdziwego, demokratycznego, wolnościowego i nasz ruch społeczny Polska i Polacy, który stara się to zrobić od początku uczciwie, bez brania pieniędzy od nikogo, jak to było na początku w pisie zwłaszcza od komunistów, ale jeszcze nie wiemy jak. Staramy się stworzyć zdrowe podstawy, bo jak się stworzy zgniłe, spróchniałe podstawy, komuniści by nam dali pieniądze, to musielibyśmy im chodzić na sznurku. Także my tego błędu staramy się nie. Popełnić, ale potrzebujemy nowej umowy społecznej. Dokładnie tej umowy, o której mówi Lech Wałęsa, do całego świata. Niech wszyscy na świecie usłyszą te słowa po raz pierwszy. To, co wszyscy wiedzą, nie komunizm, nie kapitalizm, nie populizm, ale nowy układ, nowe rozstrzygnięcie, nowe rozdanie. Radio FMS Gdynia. Prawie 20 minut po godzinie 10.00 rano 16 czerwca roku 2019. Krajobraz po burzy, mnóstwo, mnóstwo interwencji, zwłaszcza w górnej pomorskiej części Polski lepiej nie będzie rok temu bo inaczej teraz jest inaczej i to się będzie pogłębiało było, pogarszało pogarszało zima też są nowe anomalie Powstają tam takie turbulencje gorących i zimnych mas powietrza i jeszcze zimy, których rzekomo ma nie być, do tej pory są gorsze, ponieważ spada po parę metrów, można powiedzieć, miejscami śniegu i tego po prostu w żaden sposób nie można z tym pracować. Woda przyjdzie, spłynie, śnieg zostanie, leży... Więc to są bardzo ciężkie, nowe wyzwania, z którymi trzeba pracować, a wobec których nic się nie robi. W Ameryce, gdy zbliża się taki sztorm jak w Polsce, to wszyscy chowają się do bunkrów i czekają. I potem jak się wszystko skończy, wychodzą z bunkrów i tam opowiadają, jak się opiekują wszystkimi i tak dalej, i tak dalej. I trzymają władzę za mordę dookoła. Tak jest w Ameryce, w Polsce ciężko strażacy pracowali. Z tego, co wynika, przez całą noc nie ma ofiar śmiertelnych. Są dosyć poważne zniszczenia. Trąba powietrzna w Drawsku i Warto sobie to obejrzeć na internecie i to będzie przychodziło fala po fali, po fali. Najlepiej to można zaobserwować na tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, ale wystarczy też obejrzeć zgliszcza w Ameryce po wielkich hur hur huraganach które tam były. Do tej pory 2-3 lata przed tym mieliśmy do czynienia z okresem huraganów, które niszczyły wszystko, a już teraz to nam się rozprzestrzenia na początkowe okresy wiosna, lato z tym, co mamy teraz i zima, wielkie fronty burzowe, śniegowe i tak dalej, tak dalej. Nawet z wyładowaniami atmosferycznymi, czyli w zimie mogą być pioruny i tak dalej, tak dalej. No i ci, którzy doprowadzili do zniszczenia, do tej sytuacji, która jest, tu dają, że się nic nie dzieje, no bo musieliby pewnie ponieść odpowiedzialność, a świat wrze, bo ludzie nie są głupi, co się dzieje, co się, jak żyją, jak się czują, także prawda leży w tym miejscu pośrodku. Nie jest to jakaś tam ekstremalnie skrajna, że wszystko zginie, ale połowa, ponad połowa, 50% będzie po prostu nieużyteczna, a nie wiemy co dalej, bo jak to się będzie pogłębiało, pogłębiało, nic się nie robi w tym kierunku, a jak wszystko zostanie zniszczone, no to jak będzie można robić wówczas? Więc czas, żeby robić cokolwiek był wczoraj, a się nic nie robi i jeszcze dalej się um, pogrążamy w tym samym, jeszcze więcej, jak, jak w Polsce na węgiel stawiając, mówiąc za 15, za 20 lat będą rozwojane, Roz, roz jakieś zmiany, że teraz inwestujemy w, w elektrownię atomową i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to wygląda bardzo źle, ale cóż zrobić, ludzie się nie przejmują dla nich paręset złotych tu czy tam załatwi wszystko i które to pieniądze i tak zostaną im odebrane, bo skoro kołdra jest, taka jest, a jest bardzo mała, mamy kolosalny dług, więc skąd te pieniądze wziąć? I daje się obietnicę po to, żeby głosowano, utrzymywano tą samą strukturę komunistyczną, postkomunistyczną władzę, która obrała się w piórka patriotyczne i konserwatywne i głęboko proamerykańskie, służalcze wobec amerykańskich, bym powiedział. Nie to, że mam coś przeciwko Amerykanom, ale na zdrowych i dogodnych warunkach. A tu się po prostu bierze jak leci, bo wszyscy są na pręgierzu, na pasku, bo oni wiedzą i mają na wszystkich materiały i mogą to wywalić raz, dwa, trzy. Więc no, tak mniej więcej wygląda zawłaszczanie świata przez wiel Wielką Amerykę, przez Wielkiego Brata, no ale cóż zrobić? Na pewno lepiej z Amerykanami, jak wszyscy mówią, niż z Rosjanami, ale to też nie będzie kolorowe. To będzie niewolnictwo ekonomiczne, które już jest i będzie się pogłębiało. Także, żeby znaleźć w tym właściwy balans, Polska i Polacy ruch społeczny proponuje rozwiązania, które muszą wychodzić od podstaw zdrowo, uczciwie, i kreowania, produkowania kadr, które będą w stanie tworzyć nową rzeczywistość, bo w tej rzeczywistości i z tymi ludźmi, którzy są tak głęboko umoczeni we wszystkim, no nie można liczyć na żadną przyszłość. I oczywiście tworzenie tego ruchu będzie napotykało na ciągłe kłopoty, rozbijanie, wsadzanie agent, agentów i wszystkich, oczernianie dookoła. No na razie jestem tylko ja, więc ja jestem na celowniku i to im dosyć dobrze wychodzi. Więc jak to się dzieje, jak to wynika, jak to się robi, wynik nam dzisiaj z dzisiejszego programu na, propie, na podstawie materiałów, które przygotowałem, a zwłaszcza materiałów dotyczących pana Gawronika, zabójstwa pana Ziętary, powiązań, taśm czarneckich itd. Na początku jednak chciałbym zaprezentować Państwu, jak dalece jest zniszczone Państwo i właściwie jakby wziąć prawo i łamanie prawa, to nie ma takiego punktu, który Państwo Polskie które reprezentuje obecny rząd, nie złamało. Więc mamy sprawy korupcyjne, mamy sprawy szpiegostkie, mamy niszczenie państwa polskiego wywiadu, kontrwywiadu i mamy też niszczenie bezpośrednie dowodów przestępstw, co ma tutaj w, w, w wymiar... Em, to się nam ukazuje poprzez sprawy dotyczące wypadków pani Szydło, kiedy to dowody zostały zniszczone na dyskietkach, bo powiedziano, że tam nie było nic ciekawego. No jak było, nie było nic ciekawego, nie było to w ogóle nieistotne, to dlaczego to zostało zniszczone, nie zostało to wprowadzone, jakby to niczego nie zmieniło w sprawie. Czy to jest tradycja i procedura, którą się robi, że się nisi dyskietki wszystkich rzeczy bez, przed dokonaniem oceny prokuratorskiej, sądowniczej. I no więc tutaj występuje ten, który zbiera dokumenty jako sędzia i KAT. Ma dokumenty nieważne niszczy i potem mówi, no zniszczyłem wszystko, bo nie było tam nic ciekawego. Ale kto to ocenił? No ja to oceniłem. No to fajnie. No to pan jest sędzią, katem i wszystkim. No tak działa państwo polskie, więc będziemy mieli krótki materiał dotyczący właśnie pani szydło i niszczenia dokumentów. I tutaj mamy y, taką y, y, krótką informację z 24 y, który to obrońca pana Sebastiana Kościelniaka, który właśnie jechał w tym samochodzie z panią Szydło. Jeśli dobrze tutaj to rozumiem i czytam, bo mam kłopoty właśnie z nazwiskami, ale pan Sebastian Kościelniak. Kościelniak. ni, Niak. Pana Kościelnika, Sebastiana Kościelnika, przepraszam, Pana Sebastiana Kościelnika, który był szoferem i tam te wszystkie materiały zostały zniszczone. Tak to mniej więcej wygląda. Jak się przyjrzeć podstawą prawa i przestrzegania prawa na wszystkich płaszczyznach, na wszystkich polach? partia rządząca, łamie, robi to, co chce, nie ma żadnego prawa, jest całkowite bezprawie i taka jest prawda i można to bardzo łatwo udowodnić i oni sobie z tego nic nie robią, bo mają pełną władzę i dalej będą mieli pełną władzę. Potem będziemy mieli krótki artykuł właśnie na temat zawirowania, ponieważ ostatnia kampania była kampanią całkowicie skierowaną przeciwko środowiskom gejowskim. Ja osobiście, jak już wspomniałem, nie jestem gejem. Powiem dosyć takie odważne, rewolucyjne słowo, że osobiście nie przepadam za gejami, ponieważ mam u nich dosyć powodzenie duże, a mi się to nie podoba. I miałem w kościele duże powodzenie i tutaj miałem na, w cywilu duże powodzenie, ale niestety nic się nie wydarzyło na szczęście. Poza tym uważam, że mają ekstremalnie rozwinięte ego, taki egocentryczny, pryk moim zdaniem, wszystko wiedzą i tak dalej, i tak dalej, dlatego ich za bardzo nie lubię, ale ich szanuję i bronię ich, bo sprawy gejów, jak i moje sprawy ludzi niepełnosprawnych, sprawy mniejszości są bardzo istotne w naszym programie i chcę tutaj powiedzieć, że jako jedyny wystąpiłem w obronie gejów, jak i pan Bidroń. Pan Biedroń, Kiedrojc, pan Biedroń z partii Wiosna. Jak był Marsz Wolności, to wszyscy i pani Dulkiewicz, prezydent Gdańska, i pan Biedroń po prostu spuścili gejów z wodą w sedesie. Natomiast ja napisałem duży artykuł do prokuratury i zapytałem, czy. Palenie figurek buddyjskich nie jest większym przestępstwem i książek niż noszenie rzeczy, bardzo pokojowej manifestacji. I przytoczyłem tysiące przykładów brutalnych wystąpień niszczenia i bycia, bicia ludzi ze środowiska gejowskiego, wobec których to niczego się nie zrobiło i wobec których to zdarzeń wszystkie o, po dwóch, trzech tygodniach zostało umorzone. I poprosiłem prokuraturę w Gdańsku, panią Wawrniuk o opinię, czy w tej sprawie też po dwóch tygodniach zostanie umorzona sprawa w aspekcie właśnie marszu równości. No niestety nie otrzymałem odpowiedzi, ale tak jak mówię, ja jestem przyjacielem środowiska gejowego bardziej niż pan Bidroń, który dostaje olbrzymie pieniądze ze środowisk gejowskich. Ja od środowisk gejowskich nie wezmę żadnych pieniędzy, ale dalej będę bronił prawdy, więc taka jest moja pozycja. Ani w lewo, ani w prawo, ale uczciwie, bo im się to należy. Jest dużo samobójstw w tym środowisku, zwłaszcza z środowisko ludzi trans. są Bardzo byli pomiatani i byli też właśnie centrum ostatniej kampanii pisowskiej. To była totalnie antygejowska kampania, a tutaj właśnie dowiadowałem, się, jak już żeśmy wiedzieli da dawno, że partia PIS składa się w większości z gejów. To będzie zaśnie powiedziane chwilę w tym, w tym w tej wypowiedzi z wirtualnej Polski. Pan Ryszard Czarnecki się wypowie przeciwko panu, który urodził się w Londynie, a, a pan Ryszard Czarnecki to też się urodził w Londynie. I mm, pan Ryszard Czarnecki zmienił nazwisko i rzekomo pomiędzy panem Ryszardem Czarneckim i panem z Bank z panem Czarneckim, poprzez ojca, który był olbrzymim komunistą i to także pan Ryszard Czarnecki wywodzi się też ze środowiska komunistycznego. I więc, tak jak mówię, Pisto generalnie zbiórka wszystkich tych, których takich popuczyn, można by powiedzieć, w cudzysłowie komunistycznych, czyli poskomunistów. Ja osobiście nie jestem przeciwko komunistami, a moja ciotka we Wrocławiu to czarnecka, także mówiąc mi, że ja mam coś przeciwko komuś, ja po prostu chcę uczciwy deal. Bo jak się bandyta z bandytą dogada, no to nie będzie uczciwie. A jak się osoba uczciwa z bandytami dogada, to być może będzie coś uczciwego, a ja jestem w miarę uczciwy. 98-95% uczciwy. Także chcę się z mafią dogadać, żeby coś dla Polski było i żeby to było uczciwe dla wszystkich. Prawdziwie, demokratycznie, sprawiedliwie i solidarni. Więc dwa materiały pani szydło potem na temat gejów i proszę posłuchać jak pan e, Ryszard Czarnecki przetwarza sytuację. O cóż pan z Londynu wystąpił w obronie gejów mówiąc wy robicie kampanię antygejowską a wasza partia to sami geje a pan Ryszard Czarnecki mówi no to to jest atak homofobiczny to jest atak nienawiści na środowiska gejowskie no słuchajcie państwo co ten Czarnecki ten, ten mówi no to już jest totalne poplątanie bo to chodzi właśnie o mafijne układy nie można liczyć żadnego kręgosłupa tylko uczciwa osoba może się z bandą dogadać a ja jestem uczciwy szurnięty ale uczciwy ale nic innego lepszego nie ma na rynku, także trzeba brać spółek jak leci, być może. Radio FMS Gdynia. Your jest to informacja dla mnie y, równie zaskakująca, co y, no, informująca o jakimś niebywałym skandalu. To jest y, niebywałe, że dowód w tego rodzaju sprawie y, zostaje uszkodzony. W związku z tym podjąłem dzisiaj razem z moim klientem decyzję o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i wszczęcia stosownego postępowania w celu ustalenia okoliczności uszkodzenia tej dyskietki oraz pociągnięcia do odpowiedzialności tego, kto ewentualnie takiego czynu się dopuścił. Platformy prowadzi na Twitterze żenujące śledztwo na temat Rebieja i Kaczyńskiego. Rostowski już policzył homoseksualistów i wie, że nie ma partii w Polsce, gdzie jest więcej gejów niż w PiS. Czy wyście się ze skrajną prawicą na łby pozamieniali, szanowni obrońcy demokracji? Pyta Adrian Zangberg. To jest tak, że w tej chwili Platforma będzie prowadziła śledztwo ilu gejów jest w PiS-ie? To jest dla mnie jednak szokujące, to co powiedział pan eks wicepremier Rosowski, tym bardziej, że i pan i ja znam jego background. To jest człowiek, który urodził się w Wielkiej Brytanii, tam przez lata funkcjonował. No, tego typu jego wypowiedź w Wielkiej Brytanii by skończyła jego karierę polityczną. Akurat zresztą Partia Konserwatywna, która teraz rządzi kilka lat temu E, zapaliła się silne światło właśnie dla, dla związków e, partnerskich, tak zwanych. E, znaczy, muszę powiedzieć, że, że to jest język nienawiści. Znaczy, to, to, to, to, to śledztwo Rostowskiego to rzecz absolutnie, absolutnie niebywała e, i to, to, to, to tak naprawdę nie tyle graniczy, co przekracza granice w homofobii. A wie pan o kim mówił? E, czy nie? Kto mówił? No Zandrów mówił Rostowskim. A, a Rostowski o kim mówił? Nie, no pana, e, przecież nie, nie idźmy. Tonem takiego szamba, no bardzo przepraszam, no przecież jakby tropienie ludzi ze względu na, jego, na ich orientację seksualną, na mił no to, to, to naprawdę, a na to nie wypada. No tak, ale z drugiej strony rodzice osób, rodzice dzieci homoseksualnych piszą listy do premiera, do premiera Kaczyńskiego, prosząc, żeby przestał szczuć na osoby homoseksualne. Nie używajmy słowa szczuć, bo tego słowa dzisiaj w radiu jechałem na spotkanie z panem, na rozmowę z panem w i, i pan Trzaskowski co parę minut używał w wywiadzie dla, dla zetki słowa szczuć, szczujna pisowska, bo to jest język nienawiści. Naprawdę, y, zwracam uwagę, że tą debatę w Polsce uruchomił pan Trzaskowski kontrowersyjną, także uwaga, punktu formalnoprawnego kartą LGBT, natomiast skoro już mówimy o panu mm -hmm. Rostowskim i tej, tej jego homofobii, no to wie pan, ja uważam, że trzeba na takie rzeczy reagować i to uwaga, uwaga, obojętnie kto z jakiej strony strony politycznej jest, powinien reagować i ja oczekuję od liderów Platformy Yy, bardzo mocnego skrytykowania pana Rosowskiego za te wypowiedzi. Ale skoro pan oczekuje yy, reakcji, to znaczy, że teraz co yy, politycy Prawa i Sprawiedliwości będą chodzić z tęczową flagą? Nie, no, nie, nie, nie chodzi o to, że chodzenie z tęczową flagą, ale chodzi o to, że yy, propozycja śledztwa. Pana Rostowskiego, kto jest homoseksualistą, tego typu jakieś sytuacje są na miejscu. A niektórzy ma... mówią wprost, Prawo i Sprawiedliwość musi mieć wroga a i gej teraz zastąpił uchodźcę. No, ale, znaczy, bardzo przepraszam, no to kto tutaj atakuje y, gejów? No, atakuje pan, pan Rostowski, który y, każe robić śledztwo, żeby ujawniać kto jaką ma orientację, no to jest zupełnie niebywałe. I... Oh, yeah. Radio FMS Gdynia, Cała Prawda, Cały Czas, Wolne Media, Trójmiasto. Teraz bezpośrednio taki krótki, analiza, taka krótka analiza dla środowisk LGDB. E, otóż e, pan Biedroń nie bronił was w aspekcie Marszu Równości. Pani Dulkiewicz też was nie broniła. E, ja was broniłem, ponieważ uważałem, że to jest słuszne. Gdyby tam było coś niesłusznego, na pewno bym gejów nie bronił. Natomiast pan Czarnecki, Ryszard Czarnecki, którego to syn nożem przypakował drugiego gościa podczas noworocznych libacji i cały czas wszystko się ładnie rozstrzyga, leci i tak dalej, Pan Ryszard Czarnecki Henry, urodzony też w Londynie, zarzucił swojemu koledze Rostowskiemu, że w Londynie urodzony, nie odpowiedział na pytanie, czy pisto większości gejów, gejowie środowisko. I e, jego ojciec był reżyserem, filmy radzieckie robił, w tym czasie jak panowie kaczyńscy robili karierę firmową. Czyli sama komucha, e, kwiatuszek i tak dalej. Nie to, że ja mam coś przeciwko komunie, bo w komunie raczej dobrze mi było, bo matka żeniła się z chirurgiem, który był szefem z, z sanepidu, także mieliśmy bardzo dobre życie za, kon, za komuny. Natomiast nie lubię zakłamania, bo z kłamcą, oszustwem i złodziejem nikomu nie, radę iść, nie radzę iść, a ja po prostu e, taki zły aż nie jestem i dlatego tutaj promuję ten ruch Polska i Polacy, więc dalej. Jest książka, która mówi, że środowiska kościelne, kościoła rzymskokatolickiego w Rzymie to wyszła ta książka, to 80% geje. Okazuje się, że PiS to też w większości geje, bo pan Czarnecki nie zaprzeczył, a zaczął bronić geje w tym aspekcie, a przedtem zrobili olbrzymią kampanię, dzięki czemu wygrali wybory, ponieważ prowincja konserwatywna w Polsce, jak ksiądz w każdej wiosce powiedział i tak dalej, i tak dalej, że jest atak na kościół, bo był film Sekielskiego, bo były różne sprawy i tak dalej, wara ręce od naszych dzieci, no to przyatakowanie przy gejów czyli geje sami zrobili atak na gejów, żeby wybrać wybory. Taka ge generalnie prawda wynika z tego krótkiego materialiku, który to pan e Ryszard Czarnet Czarnecki, rzekomo on rodzinie poprzez ojca, znalazłem na Google taki wpis przez jednego internautów, że poprzez właśnie tego ojca reżysera jakąś mają połączenie z panem Leszkiem Czarneckim, którego to zaraz taśmą państwa wyjawię w aspekcie KNF-u i też nadmienię, że moja ciotka Lira, Lila, Czarnecka z Wrocławia, także bardzo miło w rodzinie, ale jak w rodzinie bandyta to też skaże, no bo z bandytą do stołu jednego nie będę siadał, więc tak to mniej więcej jeśli, jeśli chodzi o mnie. Ale teraz na początku zaprezentuję Państwu kilka, dwa urywki z taśm Morawieckiego, które nazywam. Rzekomo te taśmy były nagrane przez pana Falente. Dużo materiałów na ten temat, bardzo interesujących na naszym radio FMS gdynia radiofmsgdyniawiadomości.wordpress.pl Com. I to rzekomo pan Falenta nagrywał, ale jak się przysłuchamy tym nagraniom, właśnie na naszym website można znaleźć cały zapis to słychać, że mężczyzna, która wchodzi, który wchodzi na te nagrania, wnosi ten pod, o podsłuch na sobie, więc Falenta nie zamontował według tego dźwięku nagrań w jakiejś restauracji, ale osoba, która dyskutowała te sprawy, które tu usłyszymy, wniosła ten podsłuch ze sobą. Czyli mamy zupełnie nową dynamikę, ale z tych wiadomości wynika nam, że jest to sprawa międzynarodowa, największy skandal polityczny nowoczesnej Europy, ponieważ panowie dyskutują bardzo istotne kryminalne sprawy, co i jak i ukrad w różnych rządach, bo mają te informacje, że tam w Hiszpanii ten tyle i tyle ukradł, że tam w Izraelu coś się wydarzyło, więc wywiady i kontrwywiady tych państw Natychmiastowo powinny się włączyć, bo jest to właśnie sfera ich interesów, gdzie najwyżsi urzędnicy państwowi mówią i opowiadają o korupcyjnych działaniach innych rządów. Więc tak to się mniej więcej przedstawia. To są taśmy y, Morawieckiego, nagrane rzekomo przez Falentę, ale jak to wynika, nagrane przez osobę, która wniosła podsłuch na swoim ciele i tego nikt nie zauważył. 17. Rzekomo ma się okazać y, olbrzymia książka. Y, Tutaj to nam potem wyniknie z dalszej, z naszego programu przez pana, który zosta, chciała być, miała być ocenzurowana, zniszczona, zdeptana, bo podaje wszystkie nazwiska, podaje rosyjski trop, podaje zaangażowanie tej wielkiej, olbrzymiej afery, która jest wyższa niż afera Watergate, Watergate w Stanach Zjednoczonych, bo wprowadza nie tylko jeden rząd, ale całe rządy i korupcyjny system nam pokazuje, tego, z czym my staramy się dogadać, bo jak możemy zrobić, kiedy jesteśmy non-violent. Nie uznajemy przemocy, tylko dogadanie się, tak jak Lech Wałęsa zrobił. I nie wiadomo co jak na temat Lecha Wałęsy, na temat to, co mówi, bardzo dobrze mówi, jest najbardziej rozpoznawalną osobą na świecie. Także jeśli chodzi o Les Lecha Wałęsę, to mam do niego pełne zaufanie, nie, no matter what. Także teraz dwie krótkie, dwa krótkie fragmenty taśm Morawieckiego. Tak je nazwałem, ale to jest jedna z sekwencji z taśm. Proszę posłuchać o tym, że tutaj właśnie mamy opowiadanie, jak ci panowie politycy traktują ulicę i stąd już wynika, że rewolucja może trwać i że oni w tych dyskusjach podają nam pełne namiary, jak ta rewolucja ma wyglądać i może wyglądać, bo oni już wiedzą, czują, że ta rewolucja się kroi. Te taśmy są nagrane po roku 2011, a może z tego co wynika roku 2013 14 ale na początku tych taśm mamy odgłos ulicy, mamy radio grające, Adel śpiewa Someone Like You, a potem to wszystko znika i taśmy moim zdaniem są zmontowane, przygotowane bardzo profesjonalnie przez jakieś służby. Więc kto chce nam tutaj zagrać na nosie, wykorzystując te taśmy? Czy Niemcy, czy Rosjanie? czy Amerykanie, czy ktoś z Wąchocka. Radio FMS Gdynia, dwie tasiemki Morawieckiego, pełen materiał na naszych stronach. Piotr Grzywacz za 10 minut godzina 11.00.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 In July, late the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Jest to subiektywny, nie, nie, nie mający żadnych e, ambicji do planowania jakiejś tam prawdy, ale widzę tak teraz. No, to jest pytanie, czy ten to jest ta forma w tej chwili, że to tylko jest pytanie, takie? Czy mamy do czynienia z falą, z którą to zadajemy? Okej, okay. trzeba pochylić głowę, fala przechodzi i robi się swój. Czy mam do czynienia z fotoszącą się wodą?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 to ono jest... Zresztą, to, to nie. Ono jest ograsalna. Znaczy ją Święt. można jakoś... No tak, ale... Można na tym jakoś zapanować. To to jest, tak. Znaczy jest za wcześnie na to, żeby to powiedzieć, ponieważ społeczeństwo jest żywiołem. Ja z żywiołami, tak jak z górą, z górami, z, góry, z, góry, z, góry, z góry. Wszyscy, którzy stwierdzą, że się na tym znają, to wiesz. Więc spokojnie. Znaczy, Zawsze to widać, ale niestety nie nawet w uszymi wstęgi. Tam jest szykowane na wrzesień oczywiście jakieś próby konstrukcji, obrony, ofensywy. To, to jest taka rzecz, którą trzeba wykonać, tak trzeba Natomiast to nie zmienia faktu, że chcemy być może z takim trudnym szporem, bo to, jeśli się okaże, ten czternasty się zdaje o wiele ważniejszy niż cokolwiek innego, bo moim zdaniem w piętnastym będzie po herbacie. W 15 się można rozejść. Ja ośrodek studiów wschodnich zbudowałem nam upadających ekipach. Potrafię te sygnały rozkładu widzieć, zanim one następują. One jeszcze nie następują, brak pozorom, ale. Jeśli to się zdarzy, to już nie będzie znowu znaczy, to już jest taka kawka, której się nie da już przewrócić. To już jest wtedy I moje znajdzie czternasty sposób Nie 15, nie rok wyborów, to jest zawracanie dupy. Albo ludzie poczują, że nastąpiła pewna zmiana. Bo tak jak ja rozpoznają tę sytuację, te tak jeżą, nie może się tam buduje drogi, bla Wielki pieniądze z unii to już kompletnie nie działa. Dlaczego nie wziął? Bo przeciętny kowalski patrzy na to jest na na no to na cokolwiek. To się kurwa należy po prostu odnaczyć. Do tego w ogóle nie odnosi, że to jest... Dokładnie, bo jego samowe pytanie jest takie, a co ja z tego kurwa mam? Gdzie jest ten pieniądz u mnie w a nie, że ma wypierdolonego oliwka przed, przed oknami, bo on ma w stopie tego oliwka, podobnie jak ma tą autostradę w Bo zarówno jest pytanie, to to jest efekt rozbudzonych aspiracji. Jak się rozbudzyła aspiracje, to są pewne konsekwencje. Najczęściej są aspiracje takie, żeby państwo było bardziej umyte i bardziej przypominało to, co on na zachodzie, albo co a potem aspiracje się przesuwają do własnego portfela. Jest pytanie, a co ja z mam? Więc ten realny problem polityczny, jaki jest przed nami, to jest problem 2014 roku i postela Kowalskiego, koniec kroku. I to się da jakoś zarządzić na poziomie jakichś działań moim zdaniem takich niefinansowych, to znaczy ten skupa rzeczy, których ludzi w szkodzą. Są absurdalne, bo Państwo się sprawdzirowane. To się da jakoś tam przeprowadzić, ale nie ucieknie się od, e, mówiąc, od, od pieniędzy. I e, to nie jest kwestia za dwa to jest kwestia przyszłego Ja nie znam rozwiązania, które by to jakoś. E, to. W związku z coś innego. W I nie budząc Cię ze snu Swą mocą niepojętą Prowadził Cię aż tu Wprost w ramiona my Wprost w ramiona my Wprost w ramiona my W my. nie wierzę, że mogą istnieć anioły, lecz widząc cię w niewiarę wątpię słowo. Jak pszczoły o, jak kwiat nektaryn Wabiłbym je modlitwą I ja świat światło świec o, ciemności byśmy śmiała się jak święta w aureoli mojej miłości W me. Dieu, wprost w ramiona me. wprost w ramiona wprost w ramiona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 Kluczowy. bo w jakichkolwiek zmianach ludzie muszą poczuć i je zrozumieć ludzie nie są w stanie poczuć zmiany która się odbywa przeszedł 6 miesięcy czy 8 ja zakładam, że w ekstremalnych sytuacjach można wykonać jakąś gigantyczną operację na tam 10 miesięcy przed wyborami może 8, jak się ma wielkie szczęście ale hmm, to już jest to już jest po decyzję, bo sprawa e, rządu lewicowego rozstrzygnęła się dziś do przyszłości rozstrzygnęła się na ile? Dwa, na, dwa, na dwa lata no, na no, tej no, to jest dokładnie ten moment to jest dokładnie ten moment i liczenie na to, że się de, jakaś platforma, to jest dość dziwnym wytworem, zepchnie się w roku wyborczym, to jest po prostu proszenie się o to znaczy się na własne życzenie. Znaczy takie rzeczy się rozstrzyga w roku przed rokiem wyborczym, a nie w roku wyborczym. Czy hmm. ustawa ONP-ie by to ułatwiała? My jesteśmy, tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć, czym lapań i lapanów, tani drań. Esta, esta, esta, esta.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 My jesteśmy tanie, dranie, drani, tanie niesłychanie, nie, nie, nie. zdań, by powiedzieć im łapaj i łapano w tani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 Dziesięć minut po godzinie jedenastej, szesnaste czerwiec, dwa dziewiętnastego. Wolne Media Trójmiasto, Piotr Grzywacz. Zanim cokolwiek, krótka informacja dotycząca pana Ryszarda Henryka Czarneckiego, urodzonego 25 stycznia 1963 roku w Londynie, jako Richard Henry Czarnecki. Polski polityk, historyk, dziennikarz, działacz sportowy, la, la, la, bla, bla, bla. Urodził się w Londynie jako Richard Henry Czarnecki. W 2013 roku oficjalnie zmienił imiona na Ryszard Henryk. Jest synem profesor Marii Bielińskiej-Czarneckiej i Henryka T. Czarneckiego, twórcy m.in. filmów polsko-radzieckich i drugiego reżysera filmu Hubal. I teraz dalej czytamy pod koniec tej sekwencji. Z pierwszego małżeństwa, które zakończyło się rozwodem, ma dwóch synów, Przemysława, Polityka oraz Bartosza, który został zatrudniony w Polskiej Grupie Zbrojniowej. Później zawarł związek małżeński z Emilią, córką Mirosława Harmaszewskiego, z którą ma syna Stanisława. No to czy to jest komunistyczny rodowód, czy to jest patriotyczny, chrześcijański rodowód? Sami Państwo opowiedzcie, kto, kto mógł lecieć w kosmos, kto mógł grać w filmach, kto mógł robić filmy w głębokiej komunie. No kto chrześcijanie, patriotycy, AK i tak dalej, i tak dalej. Ci mogli i pan Ryszard jest tego przedstawicielem. Więc to na początek i teraz a propos to, co żeśmy usłyszeli w kontekście taśm, tutaj ten gentleman wypowiada się o platformie jako jakaś trzecia osoba, że to jakiś dziwny twór, to znaczy, że on dokładnie nie jest jak gdyby w strukturach związanych ze strukturami platformy, bo gdyby to była jego organizacja, no to nie mówiłby, że platforma to jakaś dziwna struktura, czyli on się nie utożsamia z platformą do końca. Z tych też e, taśm e, wynika obraz e, tego, co ma nastąpić w przyszłości, czyli rozpadu e, niechęci społecznej, jaki też podaje nam bardzo zasadną, zasadne terminy, ile co trzeba zrobić, żeby uzyskać rezultat efekt społeczny, biorąc pod uwagę Poparcie społeczne, jakie ma teraz pis oraz działania po stronie opozycji i kłótnia wobec pana Schetyny, który ma strasznie negatywne koncepcje. Pan który się ostatnio wypowiadał na telewizji TVN24, bardzo znany. Działacz polityczny, teraz sobie nie mogę przypomnieć na H, nie Harasymowicz nie H Harasymiuk, pan Harasymiuk, mówi bardzo dobrze, podoba mi się, na niego bym 100% głosował, wydaje się uczciwą osobą, bo chodzi nam o uczciwych ludzi, o uczciwe układy, o zdrowe, niekłamliwe, oszustwem zdobyte i kombinowane. Więc y, jeżeli ty się przykładasz i stajesz się oszustem i zapisujesz się do oszustów, no to już musisz grać tak jak oni i Polacy z tego nic nie będą mieli. Także ty, Polaku, ciężko pracujący, tyrający, bo, bogaty, biedny, ktokolwiek, kto każdy, który czuje się uczciwy, musimy się przeciwstawić tej fali zakłamania, oszustwa, kradzieży, bandytyzmu, mafijizmu. Możemy powiedzieć, że to jest mafijny system, 100%. Musimy się temu przeciwstawić i nie dać się, żeby do niego wstąpić, kupić się, być sprzedanym. Inaczej nie mamy żadnej przyszłości, bo będziemy chodzili na ich sznurku, mury będą rosły, kajdany będą widziały. Ponieważ Ty będziesz uczciwy outsiderem i tylko cokolwiek będziesz musiał się z nimi dogadywać, albo o chłapy zbierać. Więc y, oczekujemy uczciwego dealu z mafią. O tak, gdybym był Lechem Wałęsą, tak bym wypowiedział te słowa, które to Lech Wałęsa wypowiedział na początku tego y, z, spotkania dzisiejszego nam, z nami. Za chwilę przeprezentuję Państwu właśnie taśmy pana y, Leszka Czarneckiego z tej wielkiej afery Getting Banki ITB który nagrywa szefa KNF-u też jest esbekiem I potem zaprezentuję Państwu materiały, wywiad pani Aliny Pińkowskiej, która ma wywiad z panem Aleksandrem Gawronikiem. No to Aleksander Gawronik, no to jest typowym morderca, tak by się wydawało, bandyta z krwi i kości, proszę posłuchać, psychopata moim zdaniem, ale nawet psychopata musi znaleźć prawdziwy i uczciwy proces i uczciwie być osądzony. A pan Gawroniuk z Artbi nie jest. I tam właśnie na tych wywiadzie z panią Pienkowską, która rzekomo go tam prześwietla, wyjaśnia, opisuje, robi z niego tam wielki artykuł, bardzo dobra dziennikarna, pani Alinia Pienkowska z telewizji tv 24 ale robi mu przysługę. I oczywiście ta przysługa się opłaca, bo ten pan, który jest bandziorem z krwi i kości, zamieszanym w dziennikarza Ziętary z Poznania. Ta, on tam ujawnia, że jest torturowany, że jest, nie ma podstawowe prawa, są jego odebrane mu i ja w imieniu pana Gawryniuka wystąpię do Strasburga i upomnę się o jego interesy, bo to oznacza państwo prawa. To oznacza prawo i sprawiedliwość, a nie ta banda, która teraz jest. Nawet bandyta najgorszy ma prawo do uczciwego procesu. To jest chyba oczywiste, a pan Gawryniuk nie ma takiej szansy. Pani Pieńkowska, Rozmawia z, nam, z nim o tym, oni oczywiście bardzo się dobrze rozumieją przez rodzinne koligacje, babcia, linijeczka, zaraz to państwo wszystko usłyszą o co chodzi. I pani Alina Pieńkowska mu zarzuca, że jak to jest, jak pan mógł wstąpić do SB, kiedy pana ojciec był torturowany przez B, Ja bym tak nie mogła jako dziewczyna. A potem się dowiadujemy, że pani Alina Pieńkowska z telewizji TVN24 żeni się z panem Leszkiem Czarneckim, który też jest SB. No to jak mogła? Ja nie oceniam. Ja nie oceniam. Ja po prostu pytam. Także w kontekście telewizji TVN24 ja byłem, proszę państwa, szanowni państwo, w procesie przyznawania koncesji, ponieważ pracowałem, chciałem stworzyć radio Krefl w Sopocie, które zresztą powstało, potem zostało odebrano panu wieźbickiemu, albo sprzedał go. Teraz jest radio Złote Przeboje, ale to zostało wszystko przejęte przez Radio Z i chyba koncern Agora, który wydaje yy, yy, gazetę wyborczą. Ale jak powstało Wiem jak powstawały te wszystkie media. I a propos telewizji n 24 tam ją tworzyła pani Werter, startowała chyba z wnioskiem koncesyjnym i pan Heustowski. A w tym czasie Jurek Owsiak i pan Heustowski robili też orkiestrę, wielką orkiestrę świątecznej pomocy, którą też organizowałem. Więc pytanie jest, czy pieniążki, bo na początku czówku, o, oczywiście trzeba mieć pieniążki, pytanko jest, czy pieniążki nie krążyły między orkiestrami strom 24 za to to zostało to zniesione, to olbrzymie konsorcjum, z jakich pieniędzy na początku, jak nie ma nic i wychodzi się z komuny. Więc to są pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Proces koncesyjny za pana Siwca, a potem pana Marka Jurka, no niestety nie był uczciwy, ja o tym dobrze, bardzo dobrze wiem. I wszystko to, co tu jest w, w Polsce, w większości powstało na kradzieży, bandytyzmie i TPD, ale yy, Wchodźmy w nową rzeczywistość. Ja uważam, że wszyscy kradli, cały zespół chlał, więc gruba kreska i zaczynamy od nowa, nauczciwie. Co to ukradzione, to to ukradzione, trzeba rozliczyć. Większość imprez, wszystkie te kradzie, kradzieże, złodziejstwa, ten bandytyzm, gdzie rozkradziono miliardy, miliardy polskich złotych, gdzie dzisiaj Polacy nie mają na nic zostały nierozliczone przez nikogo. Nikt nie poszedł do pudła, prawie tam niektóre pionki, tylko które się narazi, naraziły, naraziły się. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jesteśmy za tym, żeby zrobić grubą kleskę, bo nie trzeba rozliczać, ale od tego momentu nie kradniemy, robimy to uczciwie i za tym stoi Polska i Polacy. Nasz ruch społeczny, jednoosobowy, ale mimo, że jestem sam, mam solidne, korzenie, solidną podstawę, buduje na skalę, buduje na prawdzie i na pewno jestem pewien, pewien, prędzej czy później to mi się dobrze e, rozwinie dla Polaków, bo nie dla mnie, nie dla siebie. Ja mam to, co chcę, bułkę i mleko i to mi wystarczy. Więc za chwilę będziemy mieli taśmy czarneckiego i m, potem po tych taśmach e, czarneckiego zaproszę państwa na... E, m, tutaj sobie wrzucimy... Wrzucimy sobie, wrzucimy sobie dwa materiały od razu po kolei dotyczące pana Falenty, pana Falenty i pana Wojtyniuka i te wszystkie te materiały będą nam opisywały, określały ten układ, w którym teraz żyjemy, postkomunistyczny układ zakłamania, kontrolowania i sprzedawania Polski i oni sobie tak grają, rozgrywają między sobą ci sami w ping-ponga, mając wszystko, jak państwo słyszą z tych taśm, a dla nich ulica to Motłoch. Pytanie jest, no nieważne co jest na taśmach, ale te osoby, które jedzą te karmarki, te ośmiorniczki, te kawiorki za moje pieniądze, czy, czy w tych tych rozmowach za moje Pieniądze, jakiś interes demokratyczny wyborców został załatwiony. Gówno. Dlatego y, nie jestem za tym, żeby ten układ nadal pozostawał przy władzy z tej czy z tamtej strony. Więc taśmy Czarneckiego, a potem dwa materiałki, właściwie trzy materiałki dotyczące Falenty. E, taki będzie baraż trzech informacji, a potem przeskoczymy na, zaraz na pana Aleksandra Gawroniuka i proszę się przywiązać do siedzeń, bo będziecie mieli państwo e, przykład, rozmowę z prawdziwym, e, z prawdziwym monster, z prawdziwym, no, monster potworem Potworem, prawdziwym potworem, który to pan Zalewski, który tworzył PiS, ostrzegł, że według niego toczy się postępowanie i tamten mógł ukryć wszystko, schować się i za to poszedł do pudła. Czyli to jest właśnie ten układzik wewnętrzny bracia, bracia, nieważne co, a potem leci im na Szczecin. Panie kochany, radio FMS Gdynia. No to by też w jakiś sposób gwarantowało, że, że ten prawnik będzie bardziej zaangażowany. I tutaj w tej horyzoncie najbliższych kilku lat to byłoby, tak jak Pan uważa, tak? może rozwiązanie, na którym banku, że tak powiem, oprzeć ten, ten ujrzy światło dzienne taśma, na której jest Pan i, I Kwaśniewski? Ja nie wiem, czy taka istnieje, bo ja wiele lat temu zostałem poproszony przez prokuraturę, gdzie mnie poinformowano, że w zeznaniach kelnerów jest ten wątek, yy, ale czy jest ta taśma, czy nie, to ja nie wiem. A może faktycznie Walenda jeszcze trzyma całkiem niezły, pokaźny magazyn taśm i dlatego wysyła listy? Może i do Pana przyśle jakiś list? Nie sądzę. I nie sądzę, żeby Falenta trzymał te taśmy. Jeżeli ktoś się je ma, to zostały pewnie gdzieś przekazane do tych, którzy mają wpływ na bieg spraw w Polsce. Czyli? Nie wiem. Tak sobie ogólnie myślę. Rozumiem. Ma pan na myśli jakiś konkretny adres, gdzie te taśmy mogą sobie leżeć w szafie? Nie, nie mam. gdybym miał, to bym poszedł i blizmął się i wziął te taśmy. Ale czy jednak jest pan ciekawe, czy jest ta taśma z panem? Nie, no ta że jest ze mną... To, że jest zeznanie kelnerów o tym, że ja się spotkałem z Aleksandrem Kwaśniewskim, to wiem na pewno, bo prokurator mnie o tym poinformował. No i tylko tyle wiem. Było soczyście wtedy? No wie pan, myśmy się w tamtych czasach spotykali z Kwaśniewskim bardzo często i rozmawialiśmy głównie o sytuacji na polskiej lewicy, dlatego że to był taki okres, kiedy ja rywalizowałem z Januszem Palikotem. Próbowaliśmy przeciągnąć Kwaśniewskiego na naszą stronę, a nie na stronę Palikota, co, co czynił Palikot, więc często się spotykaliśmy. Rozmawialiśmy też o naszych sprawach rodzinnych. E, proza. Ale wypikiwać nie trzeba będzie jakby coś? E, mam nadzieję, że nie, chociaż e, jak się dwóch mężczyzn spotyka, no to wie pan czasami coś się powie. na prokuraturę. Tu prokuratura niczego nie wyjaśni I, y, tak jak niczego nie wyjaśniła w sprawie afery dwóch wież, y, tak jak niczego nie wyjaśniła w sprawie KNF prokuratura w Polsce dzisiaj jest od zamiatania spraw pod dywan a nie wyjaśniania, a nie prowadzenia śledztw. Prokuratura podporządkowana PiS, podporządkowana Zbigniewowi Ziobrze niczego w tej sprawie nie wyjaśni. Jedynym rozwiązaniem y, jest y, Komisja Śledcza, która oczywiście ma swoje wady, ale jako jedyna Sejmowa Komisja Śledcza byłaby w stanie naświetlić tę aferę, w pełni, jeśli nie w pełni, chciałem powiedzieć w pełni, ale powiem jeśli nie w pełni, to w zakresie nam dotychczas nieznanym. I na to trudno powiedzieć, czy możemy liczyć. Do tego powinniśmy dążyć i opinia publiczna powinna nie domagać się od rządzących tego, by taką komisję śledczą jak najszybciej powołać. Choć oczywiście ja nie mam złudzeń. E, taka komisja w tej kadencji, a jeśli PiS wygra wybory i będzie rządzić samodzielnie w przyszłej, raczej nie powstanie. udział polityków Prawa i Sprawiedliwości w tym nagraniowym procederze Marka Falenty? Ja jestem profesjonalistą i nie wyrażam się na temat swojej wiary czy niewiary. Ale podejrzewa natomiast... pan w takim razie, że on mówi i pisze prawdę? Nie mam instrumentów do tego, żeby to zweryfikować, natomiast dzisiaj organy państwa, dzisiaj władze państwowe mają władzę totalną w sektorze bezpieczeństwa, w związku z tym mają pełne instrumentarium, żeby tą sprawę wyjaśnić i tak naprawdę... Od nich tylko zależy, czy to wyjaśnią, czy nie. Bo wystarczy tak naprawdę, żeby prokurator generalny, czy koordynator zwołał swoich kolegów do jednego pokoju. A mam na myśli tutaj i funkcjonariuszy CBA i ABW, którzy no, mieli kontakt z Falentą i zaprzezniego dziennikarza Cezarego Gmyza, który udostępniał, publikował nagrania, e, czy wreszcie choćby prezesa telewizji publicznej, telewizji polskiej, to są wszystko koledzy z, jednego, z, jednego, z jednej paczki, z jednej ekipy i wystarczy zapytać po prostu tych ludzi, powiedzcie mi skąd mieliście nagrania. Dzisiaj władza ma, nie dość, że władzę totalną w sektorze bezpieczeństwa, tu ma instrumenty, możliwości, żeby to wyjaśnić. I to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia wiarygodności państwa polskiego, czy umie to zweryfikować, czy nie. Chór czasu i ludziom wbrew Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy Otrzyma, wita, oglądasz grę Ktoś inny zmienia świat za ciebie Nadstawia głowę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 FMS Gdynia za 10 minut południe Wolne Media Trójmiasto. Mieliśmy okazję usłyszeć pana Leszka Milera, oczywiście, potem pana Grzegorza Rzeczkowskiego, który wypowiadał się na temat możliwości albo niemożliwości jakiegokolwiek rozwiązania sprawy z taśmami, mimo że taśmy mają międzynarodowy charakter, ponieważ charakter ponieważ implikują wiedzę dotyczącą korupcji wielu rządów świata. Prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki, głosami większości rządzącej został zwolniony od składania jakichkolwiek informacji na ten temat. No To jest cover-up, czyli ukrywanie przestępstwa, które jest oczywiste nawet dla dziecka. Więc co Polska i Polacy poszukuje? Otóż jeżeli mają państwo przed sobą kłamcę, mordercę, oszusta i się udowodni, że coś takiego jest i go jest, a nam się udało udowodnić, że pan Jarosław Kaczyński jest kłamcą a propos picia alkoholu i wypowiedzi pana Donalda Tuska, bo na zdjęciach i na filmach jest, jest, jest Pokazane, że pan e, jego brat pije alkohol w Magdalence, a on mówi, że to jest nieprawda. Oszustwo, że Donald Tusk to bandyta i kłamca. Może no, nie powiedział bandyta. Przepraszam, bardzo przepraszam, ale coś w tym, w tym tonie. I e, jeżeli się takie coś udowodni, to ta osoba jest kompletnie zdyskwalifikowana. Wielokrotnie udowodniono, że premier polski Morawiecki nie mówi prawdy, musiał przepraszać za to chyba dwa razy. No więc e, i są dalsze, dalsze, jeszcze większe dowody, że no, mamy do czynienia z pewnym układem mafijnym, pewnym układem mafijnym, a jeżeli mamy do czynienia z mordercą, bandytą, przestępstwem w cudzysłowie, nie mówię, że to oni są załóżmy, to wiadomo, że ta osoba i dlatego jest oszustwem dlatego jest mordercą, dlatego jest bandytą żeby cię oszukać okłamać, że jest fantastyczną osobą i żeby dalej z siebie trzepał pieniądze, przecież taki morderca bandzior nie przyjdzie i powiedzie cześć jestem morderca, wsadź mnie do pciupy albo posadź mnie na krzesło elektryczne no nigdy w życiu będzie zawsze robił tak żeby nie. A tak jak w przypadku pana Aleksandra Gawronika, który przypuszczam jest psychopatą, bo ja wyczuwam takie e, zachowania psychopatyczne, przerost egocentryczny z jednoczesnym bestialskim zachowaniem i bezlitosnym podejściem, takim zupełnym kamieniem nieczułym do rzeczywistości i przerabiania rzeczywistości na swój sposób. Otóż szanowni państwo, psychopata nawet jak popełni morderstwo, to mu się wydaje, że on robi dobrą rzecz. Dlatego no, to jest głębokie schorzenie osobowościowe, głębokie schorzenie osobowościowe, jak będziemy słyszeli w przypadku pana Aleksandra Gawronika, pochodzi z młodych lat traktowania przez rodzinę i tak dalej, i tak dalej, po tym rozwoju sytuacji, co jest zrozumiałe. Tacy ludzie są upośledzeni i potrzebują pomocy lekarskiej, a nie po prostu odosobnienia czy dawania im jakiekolwiek pozycji w czymkolwiek. Niemniej jednak tacy ludzie są wykorzystywani przez służby specjalne do wykonywania specjalnych cenów, bo łatwo się ukrywają pod właśnie takim poszczykiem. Trudno ich rozpoznać, trudno ich frame it, trudno ich figure out. Trudno ich zrozumieć, określić, o co chodzi, bo oni sami przed sobie się ukrywają. Oni sami nie wiedzą, kim są. Mają instynkt tylko przetrwania i gromadzenia, powiększania i tak dalej, i brylowania. To jest na pewno w większości. A resztę po prostu, wszystkie inne instynkty są zatarte. Także mieliśmy przykład tutaj właśnie tych dwóch panów, a potem żeśmy pod koniec słyszeli pana Wojtyniuka, byłego szefa CBA, który się opowiada. Jednocześnie też wielokrotnie udowadniał, jak jest prześladowany przez obecną władzę. I podawał przykład, że służby wewnętrzne, ten, nasze wszystkie służby są też podzielone na różne grupy interesów i tam są wewnętrzne walki, toczą, jak to opowiadał pan nam Leszek Miller, że jaka to była walka w SLD, kiedy jedni próbowali przyciągnąć Kwaśniewskiego tu, a drugiego tam. Czyli po prostu Polska, można podsumować, to kraj, który jest rządzony przez kliki, mafie, sfery wpływu i to wszystko się wywodzi z dawnej postkomuny, a Polacy tyrają i myślą, że żyją w raju, bo mięso jest na półkach i kolorowa telewizja działa. Taka jest mniej więcej moja ocena, ale oczywiście mogę się mylić, także zapraszam do dyskusji. Ponieważ mam jeszcze mam przed sobą 3-4 dosyć duże materiały, ja już skończę tutaj swoje głupie gadki, i zaproszę Państwa do mm, posłuchania, posłuchania tych y dwóch materiałów. Zacznę od y, dziennikarza, który prowadzi dochodzenie na temat y, dziennikarza pana Ziętar Zabitego, którego to właśnie, do czego to podsycał pan Aleksander Gawroniuk. Pragnę również Państwu zwrócić uwagę, że gdybym najpierw puścił Państwu materiał przygotowany przez panią Alinę Pińkowską z e 24 żonę agenta SB pana Czarneckiego, który doprowadził do Getting Banku itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, rozpadu tych wszystkich e, stratych finansowych to jak państwo posłuchają materiału z panem Aleksandrem Gawronikiem, to wam się wydaje, że to po prostu anioł. No od razu sympatia się rodzi i tak dalej, tak dalej, bo w takim właśnie celu są te materiały zrobione. Więc gdybym państwu puścił najpierw Gawronika, a potem opowieść dziennikarza, który przez 25 lat ustala, stara się ustalić, kto zamordował dziennikarza, którego ciało jeszcze nie znaleziono, no to by państwo mieli od razu państwa umysł, by się dostosował. Słuchają państwo Gawronika, pani Alini Piękowskiej, państwo Wydaje się, że Gawroniuk to super gościu. A jak państwo nasze najpierw puszczę, najpierw państwu puszczę opowieść dziennikarza, to państwo będziecie mieli prawdę i będziecie mieli pewien dystans do tego materiału, który pani Alina Pienkowska przygotowała. Także zdradzam państwu tajniki kuchni, żebyście też zrozumieli, wiedzieli, że prezentacja materiałów i pokazywanie wszystkiego ma wpływ na nasz odbiór. Więc ja świadomie mówię państwu, że najpierw pokazuję dziennikarza, który stara się ustalić, kto jest jak został zabity pan Ziętara, a potem materiał dotyczący pana Aleksandra Gawronniku a, a i pani Aliny Pieńkowskiej. Fantastycznie przygotowany y, y, miszmasz. A na zakończenie zaprezentuję Państwu dwa klipy wypowiedzi pana Kukiza z Kuki 15, Kukiz 15, który oficjalnie też mówi, że żyjemy w państwie niedemokratycznym. Całkowicie zgadzam się z poglądami pana Kukiza, natomiast nie zgadzam się z tym, że on mówi, że będzie rozlew krwi. No taka wypowiedź jakby się pojawiła na ustach polityka na całego świecie, zwłaszcza w Irlandii, czy Hiszpanii, czy gdziekolwiek, gdzie mamy właśnie do czynienia do walki do domowych i tak dalej, no to byłoby to potraktowane jako nawoływanie do przemocy, nawoływanie do rozlewu krwi, ponieważ on nie wie, czy będzie rozlew krwi, ale on zakłada, on ma w głowie, czyli on się do takiej opcji kieruje. Więc my twierdzimy, że nie będzie żadnego rozlewu krwi, ponieważ szanowni państwo, dopóki sobie gadamy, nawet na, dopóki na siebie plujemy, ale nikomu głos, włos z głowy nie spadnie to wszystko jest jeszcze do naprawienia. Mówi się krótko, jak nie jest w ciąży i nie ma dziecka i jak nikomu włos z głowy nie spadł, to wszystko jeszcze jest do naprawy. Natomiast jak Paweł Adamowicz umarł, no to już jest koniec. To już nie ma dyskusji. Te wszystkie trele, molele, rele zakończyły się śmiercią człowieka i do tego nie można dopuścić w żaden sposób. Więc teraz krótka piłka, wszystko będzie tak robione, jak gdybyśmy byli pod pręgierzem kosy, ponieważ ta kosa spadła i człowiek odszedł. To już jest fakt. To nie jest jakieś wydumane gadki-szmatki. Więc to tylko tyle. Cztery materiały, właściwie pięć ziętara. Dwa razy Aleksander Gawronik i dwa razy Kukis 15. 15? Do zobaczenia, do usłyszenia. I love you. See you soon on the road. Son, don't worry. Be happy, never surrender, never give up. See you soon. So... Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kaźmierczak, dziennikarz od 24 lat zajmujący się sprawą śmierci Jarosława Ziętary i autor licznych książek. Witam Pana. Witam Państwa. Panie Krzysztofie, kto tak zamordował naprawdę Jarosława Ziętary? No, tutaj mówimy o, o dwóch zleceniu zabójstwa i realizacji, prawda, no właśnie odpowiedzialni są wszyscy ci, którzy postanowili go zabić, chcieli go zabić, ci, którzy realizowali zamierzenie. Kto go zabił ostatecznie, no wiadomo, ten, który zadał śmiertelny cios, to był osoba z ziskojęzyczna, prawdopodobnie Rosjanin, był jakiś oficer spec specnazu, który współdziałał z przestępcami i i to on podał metodę zamordowania słowo Zięta ostatecznie. Natomiast... Bo tym podejrzanym jako tym zleceniodawcą jest były senator Aleksander Wietek? Znaczy, to zdecydowałbym? nie zleceniodawcą, tylko podżegającym. Podżegającym, no, tak. W polskim prawie jest rozróżnienie pewne, ponieważ tutaj jest kwestia taka, że on no, miał według świadków, miał domagać się, to nie było w formie takiej prostej właśnie, że zlecenie, tylko miał domagać się ostatecznego uciszenia Osława Ziętary, także to jest według prawa podżegania, także jest to on, natomiast grupa ludzi, którzy chcieli, żeby osława Ziętara był zabity była, była, była szersza, ale... Czy tej, wśród tej grupy możemy mówić o założycielu Elektromisu? Znaczy ta rozmowa, w której doszło do podżegania odbyła się na terenie, na terenie Elektromisu, według świadków yy... Uczestniczył również założyciel holdingu Elektromiz i to jego ludzie później brali udział w, w realizowaniu właśnie tej zbrodni. Oni byli zarówno organiz, organiz, organiz, tymi, którzy zorganizowali porwanie i, i potem przetrzymywanie i morderstwo. To skąd oskarżenie w stosunku do Aleksandra G., a nie Mariusza Świtańskiego? śledztwo trwa cały czas. Pan Mariusz jest świadkiem w tej sprawie. Wielu ludzi jest świadkami, na przykład w procesie Aleksandra G. Świadkami są dwaj ludzie, którzy mają zarzuty udziału w porwaniu i przyczyniłem się do zabójstwa Jarosława Zientary. I śledztwo cały czas trwa. I czym ono się zakończy, nie wiem. A co tak naprawdę odkrył Jarosław Zientara w związku z elektromisem? Jarosław Zientara trafił na nową odmianę słynnej afery spirytusowej która w tamtym czasie ona miała miejsce w latach 1990-91. Ona została ujawniona i właściwie zablokowano, zmieniono przepisy, które uniemożliwiały dalsze czerpanie korzyści w ten sposób. To przestępstwo polegało na tym, że nielegalnie sprowadzano do Polski alkohol. Tu było parę różnych sposobów. nielegalnego do sprowadzania nie płacono cła, nie płacono podatków, w związku z czym no, uzyskiwano znacznie, zna, znaczne korzyści. Jarosław Dzieńta odkrył, że po zmianie tych przepisów grupa biznesmenów, ludzi z, no, z kręgów najbogatszych w Polsce, znalazła nowy sposób na to i realizowała to dalej. Czyli ten elektronizm za przeproszeniem mógł być gwoździem do trumny Jarosława Dziękary? Znaczy no... Czy jednym z... Holding, elektronizm był głównym właściwie, to było centrum zainteresowania, jaka... Wientary, wiadomo, że prowadził on tę obserwację, odniósł zdjęcia, został tam pobity wcześniej, tak. próbował docierać do ludzi. Fragmenty zapisków, które zostały jako wskazują na to, że no, ta firma była na, na, na pierwszym miejscu, ale były również inne firmy i inni biznesmeni, nie, nie, nie tylko związani z, tą, z tym chodnikiem. Bada Pan tą sprawę 24 lata, nieprzerwanie, tak? No nie no, przerwy były, bo tutaj ta sprawa miała różne, różne fazy, prawda? Te my... śledztwa, które były w ogóle. Generalnie ja zajmuje się, się przez ten czas, natomiast po prostu były, były takie lata, gdy nie można było, nie było prostu żadnego, nie, nie można było nic zrobić, bo nie było śledztwa, nie było chęci na śledztwo. I to po prostu było podtrzymywanie pamięci tylko. Natomiast po prostu były w tym okresie, tych 24 lat, takie, takie okresy, takie nasilenia, gdy można było się zajmować i wtedy bardzo intensywnie właściwie. Teraz mogę powiedzieć, że od 2008 roku zajmuję się tą sprawą nieprzerwanie. Czyli skupmy się teraz na Panu, bo ostatnio to oskarżony oskarżył Pana. O co? Y y y, Przepraszam, podejrzany. Podejrzany. Podejrzany, czy to, czy to? podejrzany. Mirosław R. Yy, wytoczył mi, znaczy wytoczył, złożył prywatne akt oskarżenia, to jest sprawa karna ze paragrafu 212, jest to paragraf wprowadzony za czasów jeszcze PRL, który miał służyć, no, tak na wszelki wypady, jako taki knebel przeciwko dziennikarzom, jest to, jest to jedyny paragraf z kodeksu karnego, który, no, służy do do, do, do, że tak powiem, w jakiejś formie prześladowania, jakiś, w jakiś sposób do represjonowania no. dziennikarzy za to, co, co, czym, czyli, czym się zawodowo zajmuje. Czyli mam, krótko, zniesławienie, tak? tak? Znaczy, no tak to można opieścić, bo to jest to, ta, ta formuła tego paragrafu jest, jest, jest znacznie szersza, ale można tak to powiedzieć. Normalnie zniesławienie z kodeksu cywilnego się, spraw, sprawy cywilne się wytacza dziennikarzom z tego, natomiast ta, ta forma, no, ona jest bardziej odpiliwa, ponieważ grozi tutaj nawet uwięzienie. I na jakim etapie jest proces? Sprawa tutaj jest na, na początkowym etapie. Sąd otrzymał ten prywatnego oskarżenia, teraz y, przedstawiliśmy swoje stanowiska, ja również swoje i sąd ma y, za miesiąc, ma się wypowiedzieć, czy umorzy to postępowanie, bo może to zrobić, może stwierdzić, że, no, że tutaj argumentacja y, Mirosława R, pseudonim ryba, jak to on podkreśla wszędzie ten pseudonim, w trakcie oskarżenia on jest, i, i, i, i, i, że ta argumentacja jest y, no, nie, y, nie dająca podstaw do procesu, a może sam stwierdzić, że no wdroży postępowanie dowodowe normalnie, będę miał wtedy normalny proces, w tym się będzie różnił, że on będzie się odbywał głównie przy drzwiach zamkniętych, ponieważ ten paragraf ma jeszcze taką specyfikę, że to jest taki sąd nad dziennikarzami, który odbywa się bez, bez udziału publiczności, także to jest jakaś taka jeszcze większa dolegliwość. Ostatnio jeszcze miała miejsce konfrontacja Pana z Maciejem B. Baryłą. Czy bał się Pan spojrzeć w oczy mordercy? No bo odsiadujemy wyrok za zabicie policjanta. Nie, nie, ja się nie. go nie bałem, znaczy generalnie no, ja się z nim spotkałem. W styczniu 2015 roku, no wtedy powiedzmy miałem pierwszy raz się z nim spotykając w życiu i to jeszcze cztery oczy, tak jak teraz rozmawiamy, siedzieliśmy w takiej odległości w, sami, nie, nie było nikogo w, to, w, w otoczeniu, on był rozkuty i tak dalej, no wtedy powiedzmy miałem jakieś obawy. Natomiast rozmowa z nim, no że tak powiem moje obawy zupełnie, że tak powiem, no zlikwidowała, no, to jest człowiek, który naprawdę no ma jakiś system etyczny, ma jakiś też charakter. Było widać, nie ma wątpliwości, że on, że on po prostu miał wyrzut sumienia w związku z tym, że on się brał udział w sprawie On brał udział na etapie wcześniejszym, gdy Jarka zientary zastraszano. On brał udział w jego, napaści na niego i pobiciu. Generalnie w tym sensie ja się go jako człowieka nie boję yy, i szanuję go też jako człowieka, natomiast y, miałem sygnał y, na etapie w No właśnie, bo o tym chcę powiedzieć. Opu na Facebooku opublikował Pan informację, że y, miano dokonać zamachu na Pana mhm. życie. To był w ten sposób, zadzwonił do mnie ktoś do redakcji, do głosu wielkopolskiego i powiedział, że y, Baryle proponuje się, żeby w zamian za zostawienie spokoju jego rodziny, bo on się boi swoją rodzinę, żeby próbował dokonać na mnie ataku, zamachu, korzystając z tego, z tego procesu. A czy w ciągu tych 24 lat grożono Panu śmiercią, składano jakieś, no, groźby karalne, że tak powiem? W sprawie nigdy nie zrobiono tego w sposób bezpośredni. To na przykład aresztowano, doszło do aresztowania wtedy Aleksandra G., i, i dwóch byłych ochroniarzy rollingu elektromis, wtedy otrzymałem telefon, bardzo, który no, miał łagodnie. Ten się śmieje kto się śmieje ostatni. Ja tam wtedy po sobie jakiejś wypowiedzi powiedziałem, że trudno mi było opanować właśnie na no, zadowolenie, jakąś radość z tego, że śledztwo doszło do takiego etapu, że są stawiane zarzuty i to była taka odpowiedź, Więc tam, no, nie, nie można tego, jakbym poszedł na policję, czy powiedział, że zgłaszam zagrożenie, czy coś takiego, no, no ale, ale, ale co, w tych słowach nic nie ma, tak jak w tych słowach że, żebym, żebym uważał, ponieważ, Baryla, bo, bo, ponieważ Baryła otrzymał taką propozycję. Też tutaj nie ma zagrożenia, że zabijemy cię. Także tak, tak. Tak, to jest, no, ci ludzie, którzy, którzy to robią, nie mają świadomość, że, że no, można powiedzieć coś, co spowoduje odpowiednie działanie organów, ścigania, a można powiedzieć coś, co odnosi pewien efekt, natomiast, natomiast no, nie można tego uznać za przestępstwo. Panie Krzysztofie, znany jest Pan z tego, że wyjaśnia Pan okoliczności śmierci kilku ofiar stalinowskiego terroru i Jarosław Zientara, poniekąd jest też taką osobą, gdzie Pan wyjaśnia okoliczności i dąży do jego upamiętnienia, bo i tamte ofiary terroru stalinowskiego Pan dąży do ich upamiętnienia. W jaki sposób upamiętniano, upamiętnia się, tak powiem, i co jest w planach dotyczących Jarosława Ziętary? No jesteśmy teraz właśnie na etapie takim, że udaje się to realizować. W wrześniu Rada Miasta Poznania uchwaliła jednogłośnie, co jest ważne, bo, bo to się coś takiego nie odbywa. ponieważ nie było, uchwaliła ulicę Jarosława Zientra. Jest ona już, to jest to drobny fragment ulicy Marcelińskiej, który nie miał numeracji, więc nie było żadnych perturbacji w związku z tym. Także jest ulica Jarosława Ziętary, jest to jedna z najkrótszych ulic w Poznaniu, natomiast no jedna, myślę, z takich no, mających duży wymiar symboliczny. A wkrótce 10 listopada na ulicy Kolejowej, na, front, na froncie kamienicy, budynek nr 49, będzie osłoniona tablica pamięci Jarosława To jest budynek, w którym dziennikarz mieszkał, wynajmował mieszkanie i z którego wyszedł wkrótce po wyjściu z tego mieszkania 1 września 1992 roku został porwany. Znaczy porwany, pod pozorem wciągnięto go do radiowozu. To, to nie był radiowóz policji, to nie byli prawdziwi policjanci, to byli porywacze. To na koniec? Czy poznamy prawdę? Znaczy generalnie prawdę, ja właśnie mówię prawdę, no w dużej mierze znamy ją, bo gdybyśmy rozmawiali teraz 10 lat temu, to raz, że ja mógłbym niewiele powiedzieć, bo wtedy Obawialiśmy się, że ujawnienie pewnej naszej wiedzy może, może spowodować to, że do śledztwa nigdy nie dojdzie. Natomiast z drugiej strony bardzo wiele tego, co, się, co jest obecnie wiadomo, to są ustalenia śledztwa Krakowskiego, które zostało wszczęte w 2011 roku. I obecnie wiemy bardzo dużo, bardzo dużo wiemy, dlaczego. I, i, jakie były powody, okoliczności. Ja wiem bardzo dużo, natomiast no pozostaje pytanie, czy ktoś zostanie za to ukarany. No właśnie. I, to, i, to I z tym pytanie. pytaniem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję Panu bardzo. Moim Państwa gościem był Krzysztof Kaźmierczak. Dziękuję bardzo.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 Wystarczy jedna chwila, by zgasić się Życie choć piękne, tak kruchy jest Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć Aleksander Gawronik, biznesmen i były senator, posądzany o jedną z największych afer gospodarczych III Rzeczpospolitej. Tyle dziś zostało po jego potędze, gdy w 1989 roku otwiera sieć kantorów w Polsce, zaczyna szybko piąć się w górę. W 1990 roku zostaje numerem jeden listy najbogatszych Polaków według Wprost. Pracuje dla niego 13,5 tysiąca ludzi. W 1991 roku przez chwilę jest prezesem zarządzającym spółki Artwin. Zatrudnia 400 osób do ochrony. Wydaje się wtedy, że jego życie to bajka. Aresztowany w 1992 roku za przywłaszczenie obrazów spółki Artbi uciekł wymiarowi sprawiedliwości, wygrywając wybory do Senatu. W 2001 roku zostaje jednak zatrzymany, a potem skazany za wyłudzenie ponad 9 milionów podatku VAT. Nigdy nie przyznał się do winy. Wyszedł z więzienia po 8 latach w maju tego roku. No i Aleksander Gawronik jest dzisiaj z nami. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Wie pan co, ja się tak zastanawiam, po co komuś takiemu jak Pan to dzisiejsze spotkanie ze mną, bo pan kiedyś bardzo lubił dziennikarzy, ale odkąd trochę się w pańskim życiu pozmieniało i 8 lat spędził pan w odosobnieniu, to wywiadów i dziennikarzy raczej pan unika. Mnie się wydaje, że czasem trzeba coś powiedzieć i być może to co powiem dojdzie. Do kogo? Do tych, którzy będą nas oglądali i słuchali. A na kim panu szczególnie zależy? Na normalnych ludziach, dla których kiedyś 20 lat temu czy jeszcze wcześniej i potem byłem wzorem, a potem się zastanawiali, co się dalej ze mną porobiło. Bo mówi się o Panu, że Pan jest takim człowiekiem, który zawsze działa według planu. Tak. Chciałbym wiedzieć, czy w tym naszym dzisiejszym spotkaniu to ja jestem częścią jakiegoś Pańskiego planu. No Nie powiedziałbym, że to traktuję instrumentalnie, natomiast z całą pewnością, zanim... E, przyjąłem e, pani zaproszenie, zastanowiłem się, czy to. Czy to ma sens? Ma sens. To ja wrócę do tego 7 maja 2001 roku. Wie pan, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, a nie innym, prawda? Tak. E, ja mam widok na to skrzyżowanie. Tak. Pan, jak się odwróci, no, to też je pan zobaczy. No, no, pamiętam, przecież tu mnie areszt, próbowano aresztować. Zatrzymano mnie na lewym pasie, bo chciałem skręcić w lewo. Mhm. No, w związku z tym tramwaje zatrzymano, zatrzymano cały ruch. No, praktycznie w centrum Warszawy było wyłączone przez pół godziny, zanim ktoś podjął decyzję, że zjechał ze skrzyżowania. I co pan pomyślał? No, że pewnie y, mamy ten, y, jedyne co pomyślałem, pytanie jakie zadałem asystent, to czy rata leasingowa za Mercedesa jest zapłacona? No, osy... Rata leasingowa? Tak. To, to była jeden... jedyna rzecz, która panu przyszła do głowy? No tak, no bo co miałem sobie do zarzucenia? Jadę prawidłowo, nie mam sobie nic do zarzucenia. Ktoś mnie zatrzymuje? No to pewnie jakaś drogówka albo coś takiego. Pan myśli, że rata leasingowa za Mercedesa nie zapłacona. Okazuje się, że nie o ratę leasingową chodzi, ale o zarzuty w sprawie spółki RD, o wyłudzony podatek VAT. No i jeszcze zostaje pan członkiem mafii pruszkowskiej. Takie są zarzuty, które stawia panu prokuratura katowicka, czyli z Warszawy jedzie pan do Katowic, tak? Na drugi dzień. A ma pan szansę skontaktować się z żoną, z córką? Nie, nie ja tego byłem pozbawiony przez 4 lata. Ja byłem w ścisłej izolacji. Nie wolno panu było do nikogo zadzwonić? No gdzie? Nikomu nie można było mnie odwiedzić. To znaczy co, zniknął pan? Zniknąłem. A zawiadomione rodzinę? A gdzie? Proszę pani, gdyby mnie, jako byłemu senatorowi, ktoś takiego coś powiedział, to nie uwierzył. Mój syn powiedział, że powinnam Pana zapytać o to, dlaczego Pan nie zaskarżył tego, co się działo do Strasburga. Kiedy? Będąc tymczasowo czasowo aresztowanym, żeby móc coś zaskarżyć, trzeba mieć możliwość pisania i wysyłania korespondencji. Ja tego byłem pozbawiony przez cztery lata. A dzisiaj Pan nie ma takiego pomysłu? Ja pomysł mam. Tylko ja jeszcze przebywam na zwolnieniu warunkowym. Jak się skończy zwolnienie warunkowe, bo przecież to jest ograniczenie... Które skończy kryzule. się kiedy? Za półtora roku. No, I wtedy będę to robił. Mm -hmm. Na razie nie. Cztery lata w izolatce. Pamięta tak. pan te pierwsze dni? Tak. Jakie były? Okropne. No, proszę pani, wchodzić, człowiek, każą mu się rozebrać domaga. Brud, smród. No i pisałem... Kiedyś napisałem to w swojej książce, jak to wygląda. To człowiek, który ma klaustrofobię, to po kilku godzinach jest bardzo plastyczny. Już ta cela, w której ja mieszkałem, to miała 119 cm szerokości i 3,23 długości. No dobrze, rozbierają pana Nondaga i co się dzieje dalej. No i oglądają z komentarzami. Też, te komentarze w sumie były w miarę normalne. Ja potem dostałem jakiś śmierdzący koc, jakieś tam bambetle, typu przetarte prześcieradło i poszedłem spać. No i co dalej? No i rano wstałem. Przyszli, policzyli mnie, że jestem. I co, oni oni krzyczą przed celą Aleksander Gawronik, a nie, pan nie, krzyczy nie, obecny? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, Tam nie ma żadnych, Tam jest pełna, pełna izolacja. Oznacza to, że się tylko drzwi otwierają, nie ma... Ani jednego słowa. Nic. Żeby sąsiad, który siedzi obok nie wiedział, kto siedzi obok niego. Mm -hmm. Na tym to poleniu. No, a polega na czekaniu. Na, na łamaniu człowieka nic nie robieniem i zostawieniu go samemu sobie. Mm -hmm. O co chodzi, prawda? No, bardzo skuteczna metoda. Ja z racji tego, że przecież kiedyś pracowałem tu i ówdzie, to wiedziałem, jak to wygląda. Tu no, i, to, i ówdzie to znaczy w to SB? Pracuję. Też. Ja nie mam się czego wstydzić. Wie co... Tak, ja, ja wiem, że pan będzie mówił, że pan się nie ma czego wstydzić, natomiast tak się zastanawiam, ja nie chcę nikogo osądzać, ale tak się zastanawiam, czy jak mój ojciec umarłby dlatego, że został wykończony przez SB, to jak ja bym się czuła idąc pracować do SB? Myślę, że on by mi tego nigdy nie wybaczył, a ja bym się z tym w sobie nie potrafiła pogodzić. Nie, ja bym powiedział tak, że pewne rzeczy zwyczajnie trzeba odkłamać. Mój ojciec rzeczywiście był niszczony przez Urząd Bezpieczeństwa, mm -hmm. a ja, żeby zrozumieć, dlaczego on się bał, chciałem to, to zwyczajnie się dowiedzieć. Nie wierzę. To nie jest kwestia wiary. To ja mówię to, co... Ja mówię, a w co nikt nie wierzy. Istnieje coś takiego jak ciekawość. Ciekawość, której nie można zaspokoić czytając książki, bo na ten temat nie ma nic, tylko trzeba wejść w to. Iwan, Pan, to nie potrafię... Y nie potrafię sobie jakby poukładać tego w głowie, że człowiek wchodzi do znienawidzonej przez pani, ludzi pani... inteligentnych Służby Bezpieczeństwa po to, żeby ją poznać od środka i uważa, że po 21 dniach wyjdzie. No, no nie no. da się, no nijak się to nie składa. Ale, ale się zdarzyło. A co w moim życiu było banalne? Przecież ja do Służby Bezpieczeństwa nie miałem prawa to nie się To było banalne, dostać. to było obrzydliwe. Dla kogo? Dla mnie. Ja wiem. Niektórzy uważają, że praca dziennikarza jest obrzydliwa. Wiem. No, widzi pani, to jest kwestia oceny. Kto jak ocenia tego drugiego człowieka? Nie, ja nie chcę oceniać. Natomiast y, trudno, żeby służba bezpieczeństwa, bo o ile w dziennikarstwie mogą się zdarzyć kwiatki, prawda? A. O tyle trudno powiedzieć, że w służbie bezpieczeństwa może ładnie pachnieć. Nie wszyscy robili brudną robotę. Człowiek, który brał ślub ze Służbą Bezpieczeństwa, to nie dlatego, że przyszedł do Służby Bezpieczeństwa, tylko że skatował człowiek. A wtedy to już był ślub, bo już nie miał możliwości wyjść. A pan takiego ślubu nie wziął? Nie. Nie, pani, i cała zabawa polegała na tym, że ja w pewnym momencie się zorientowałem, jak oni mi prowadzą po sznurku do czegoś takiego, żeby zobaczyć. Myślę sobie, o koledzy, wy po prostu mniej wiecie o mnie niż... Wam się wydaje. A nie ma potem takich momentów w życiu, że ta służba się odzywa i mówi halo, jesteśmy, no, pamiętasz? Tak. No i co się wtedy robi w takich wtedy momentach? Wtedy się mówi dzień dobry. Uh -huh. A potem? A potem się nic nie mówi. A do widzenia się mówi potem? Nie. Nie nawiązuje się rozmowy zwyczajnie. Uh -huh. Proszę Mają, każda a jak służba. Czekają, dopytują. Ale to jest wszędzie, no, a teraz jest inaczej. No, Pewnie nie. Teraz jest, bym powiedział, bardziej wyrafinowany. Pewnie nie, tylko mnie chodzi o, o mechanizm, o to, mechanizm jak się jest, wtedy postępuje. Mechanizm jest taki, jak człowiek wie, jak to działa, to się nie boi. I dlatego pan się nie bał w więzieniu? Nie. Po prostu to wszystko było zgodnie z instrukcją. Aha, to będę dzisiaj nie, będę, będę czekał. Aha, no dobrze, no to dwa dni, trzy dni, pięć dni, dziesięć dni. Dla mnie było istotne nie tyle przetrwać, ile zachować godność, bo ja nie założyłem, że ja przetrwam, dlatego że dla mnie to wszystko było tak absurdalne, że my się sobie nie wypuszczą nigdy mnie. W związku z tym należy założyć, że skoro tu wszedłem, to tu zostaję. Powiedział Pan, że nie zakładałem, że przetrwam. Co to no, znaczy? To znaczy, że któregoś dnia po prostu się nie obudzę. Nie obudzę się, bo co? Bo serce nie wytrzyma? Bo może serce nie wytrzymać, bo może mi ktoś w tym pomóc, bo może... No, bo... Technik pozbawiania życia w więzieniu jest mnóstwo i Na bardzo przykład? skuteczny. Można człowieka przestraszyć. Pana próbowano przestraszyć? Tak. A pamięta pan taką sytuację, kiedy pana próbowano przestraszyć? Nie Proszę panią, w nocy wchodzi do mnie sześciu takich potężnych... Strażniku, więc jedyne pytanie to z takimi długimi latarkami, z jakimiś pałkami, to myślałem sobie, że po prostu mnie zabiją. No to pytam się z resztką wisielczego humoru, czym zawdzięczam tą nieoczekiwaną wizytę. No to oni, że zgasła. Żarówka i nie widać mnie w nocy przez wizję. w związku z tym oni przyszli tutaj zmienić żarówkę. To proszę Panią, człowiek o słabszej konstrukcji psychicznej przecież po czymś takim może dostać zawału serca i rano lekarz stwierdzi, że on umarł na zawał serca, no bo no to, to sekcja wykaże, a nikt nie będzie wiedział, że tam sześciu ludzi weszło i stres z tego powodu był taki duży. Chorował Pan w więzieniu? Tak. Leczono Pana? Ale leczono Pana dobrze, Pana leczono, czy raczej no leczono nie. Pana, żeby może nie przeżył? Proszę panią, w każdej grupie zawodowej są szyły, ale kilku lekarzy było z prawdziwego zdarzenia, mhm. a kilku nie. A więźniów odwiedzają też psychologowie, Pana też odwiedzał psycholog? A. I co Panu mówił? No, jeden z psychologów doradzał mi samobójstwo. Jak to doradzał Panu samobójstwo? No, no taka bardzo starsza Pani. Mówi w pana sytuacji najlepsze samobójstwo. Podzieliłem ten pogląd i wróciłem. Czy pan to usłyszał? W Pana sytuacji najlepsze jest samobójstwo? No co? Przecież tego, te, tego by mrożek nie wymyślił. Pani, życie więzienne to jest tak nieprawdopodobnie barwne, że ja pisałem dziennik. Pewnie paru ludzi się denerwuje, jak się on ukaże. A ukaże się? Ukaże się. Pisał Pan codziennie? Codziennie. Osiem tomów. Jeden tom, jeden rok. A przemocy kiedyś w więzieniu Pan doświadczył? Na sobie? Tak. Nie. A był Pan świadkiem? Tak. Czego? Ubić. I co I się, się wtedy dzieje? Dzienny. Nic się nie dzieje. Ktoś komuś coś łamie i koniec. A jak ktoś od tego łamania umiera? No to lekarz twierdza zgon. No mhm. co się dzieje wtedy w celi, jak ktoś umiera? No to jest pytanie, komu przypada porcja, dodatkowa jedzenia. To jest, widzi pani, większość ludzi mówi, posadzić kogoś do więzienia, natomiast nie zastanawiają się, że potem następuje pewne zdziczenie. No, jeżeli ktoś umiera, to się zdarza w celach i to wcale nie tak rzadko no to jest pytanie, co zrobić żeby ta dodatkowa porcja jedzenia została w celu, I się kombinuje i się mówi że on, nie, że on jeszcze żyje, tylko że się położył, że się zrzeby. No. i jak długo uda się przetrzymać? O taki... godziny, do policzenia a był pan kiedyś świadkiem czegoś potwornego w więzieniu? byłem Czego? zostawmy bo ja się zastanawiam, jak zmienia się człowiek, który po ośmiu latach z więzienia wychodzi. Pan wychodzi w maju tego roku. Tak. I co się w panu zmienia? Nic. postarzałem się. A rodzina? No, rodzina. No, rodzina częściowo ocalała bo żona pana zostawiłam wtedy kiedy pan trafił do więzienia Tak. Żona pana w odwiedzała? nie była jeszcze konkubina która też przez pana trafiła do więzienia nie przeze mnie no wypaść? za to że z panem robiła interesy a tak za to tak mhm. trafiła już nie żyje więc sprawa jest zamknięta no i jest córka tak. Powiedział Pan, że rodzina częściowo ocalała, czyli rozumiem, że tak. Aleksandra ocalała, mhm. tak? Tak. Ona miała 13 lat, jak Pan trafił do więzienia, czyli była taką dziewczynką, która wkracza w trudny wiek no. dojrzewania, no która to ma wszystko, prawda, no. w tym momencie. No, tak, ona miała wszystko. To znaczy, co miała tak naprawdę? Co? No dla normalnego zjadacza chleba to, to, to jest niepojęte, co ona mogła mieć i co miała. No, miała swój, swój samochód, swojego ochroniarza, ochroniarzy, swojego kucyka, swojego konia. Jeździła tam, gdzie większość ludzi teraz po iluś tam latach może sobie pozwolić na coś. Ona wyjeżdżała, no po prostu, no, no taki jest standard życia ludzi bogatych. A ojca miała? Nie. No bo pracowała. Mhm. Mhm. A kiedykolwiek pan ją wykąpał? Nie A usypiał? Raz A zmieniał pan jej pieluchy? Nie Ma pan o to dzisiaj do siebie pretensje? Nie Natomiast z perspektywy czasu No mogłem to zrobić mhm. no, Nie wiem No nie zrobiłem to tego. Już, tego już tego nie można zrobić Bo ona jest dorosła a żona nie miała o to pretensji? Że pan zapewnia byt, ale tak naprawdę pana nie ma? Ja z nią bardzo mało rozmawiam. Nie? Dlaczego? Dlatego, że mój świat. Powiem co? Z pracą to jest jak z kochanką. No, o kochance się z żoną nie rozmawia, a moją kochanką była praca. A może to jest tak, że pan jest po prostu strasznym egoistą? Możliwe. Że takim człowiekiem, który jest skoncentrowany absolutnie na sobie. Nie. I któremu wszystko powinno być podporządkowane. Absolutnie. Tak się zastanawiam, czy. Bo mówi Pan, że jest Pan egoistą, ale nie, nie jest Pan. to Pani powiedziała, że ja jestem egoistą, a ja Pan natomiast... powiedział, że być może. Być może, no ale to jest. Pani osąd, nie mój. Mhm. Ja nie sądzę, ja pytam. O, no. O, no to dobrze już, chociaż tak. Ja pytam. No, ale Pani pyta. A ja nie wiem, jaki jest Pani osąd. Według mojej oceny nie jestem egoistą. Mm -hmm. Ale być może ja się mylę Bo tak się zastanawiam, czy to nie bierze się Z pańskiego dzieciństwa Z takiego dzieciństwa, które Właściwie było dzieciństwem Być może pełnym miłości, ale twardym No, może Chyba tak Gdzie Mama i babcia stawiały panu bardzo trudne warunki I trudno im się dziwić, bo no bez tam, ojca No i bez to i dzięki temu przetrwałem a jaka była ta szkoła mamy i babci? Mojej babci? że pani, to była szkoła na coś, co się może strasznego wydarzyć. Mm -hmm. Moja babcia w dawnych, dawnych czasach przed rewolucją była nieprawdopodobnie bogatym człowiekiem. Nieprawdopodobnie. Przyszła rewolucja, straciła wszystko. Potem przyszła wojna, potem przyszła druga wojna. Wiedziałem, że trzeba zachować godność, że nie trzeba przywiązywać wagi do pieniądza, do, do czegokolwiek z wyjątkiem tego co jest w głowie I jak wyglądało to wychowanie mamy i babci? Spałem cały, całe życie pod jednym kocem Spałem bez żadnych takich nadmiernych luksusów, w ogóle nie miałem zabawek to znaczy do, Jeżeli się do czegokolwiek przywiązywałem natychmiast miałem to komuś oddać Raz w tygodniu nie jadłem. Nie Że... dostawał pan jedzenia raz w tygodniu? Nie, nie dostawałem. Dlaczego? Bo jeżeli kiedyś będziesz siedział w więzieniu, bo jak przyjdą, babcia wtedy my, bo jak przyjdą bolszewicy, prawda? To żebyś wytrzymał. A ile pan miał wtedy lat? Od 6 do 16. Przez 10 lat pana tak trzymały? No, bardzo dobra szkoła. Ale przykładały wagę do rzeczy innych typu. Języki do, do, do sposobu bycia, do sposobu ubierania się, do sposobu prowadzenia rozmowy Do tego co w nor dla normalnego dziecka w tamtym czasie było niedostępne Siedział pan tak. z linijką przy stole? Siedziałam. Jak długo? Masz się, ja się wyprostowałem Bo ja też siedziałam, więc dla <śmiech> no <lidzi> pytam <śmiech> To jest ponad rok. Mhm. A co to znaczy babcia patrzyła na sposób ubierania? <śmiech> No, pilnowano, że no, jeżeli są jakieś kanony dobrego wychowania, no to nie należy by się krzykliwie ubierać, nie należy yy, rzucać się w oczy Tylko to powinno być wszystko stonowane w bardzo dobrej jakości, bo się wiele lat będzie nosiło No wiesz, ja można że powiedzieć, można... że babcia dzisiaj jest między nami Ja. Yy... A wie pani dlaczego? Bo ta koszula jest jeszcze z czasów, jakby, zanim poszedłem do więzienia. Takiej dobrej jakości, że przetrzymała to wszystko i dzisiejszy kontakt z Panią też. Tak, dużo babciom zawdzięczamy naszym, to prawda. A co Pan dzisiaj mówi córce? Odwiedzała Pana w więzieniu? Mm, tak, ale dopiero dostała pierwszą zgodę po pięciu latach. Mm -hmm. I jakie było to Wasze pierwsze spotkanie? No się popłakaliśmy. Oboje? No a co? co ona wtedy Panu powiedziała? No, że mnie kocha, że się nie martw. Że da radę? No. Mówi, to nie martw się. Damy sobie radę, jak wyjdziesz, to pokażesz, co potrafisz. Wychodzi Pan po ośmiu latach. I mhm. dokąd Pan idzie? Wynająłem no, apartament. A skąd Pan ma pieniądze? Trochę jednak zostało. Z więzienia dostałem, proszę Panią, oszczędności. Tak, ile Pan dostał oszczędności z więzienia? 3000 zł. 3000 zł. A jaki jest podatek największy, który Pan w życiu zapłacił? 50 milionów dolarów rocznie. No to troszeczkę się Pan obniżył statut, że tak powiem. Nieznacznie. Nieznacznie. No i co? No i buduję. Próbuję yy, zaistnieć. W projekcie, który tworzy, który z, z, już wywołuje emocja, a przede wszystkim ogromne zainteresowanie i być może za półtora roku, bo tyle mniej więcej będzie trwała ta faza realizacji, dowiemy się, że ja nie jestem żaden tam żadnym, tylko normalny człowiek, który ma coś do powiedzenia w życiu zawodowym do końca, przecież emerytury nie będę brał. O Gawroniku znowu będzie głośno? A mnie nie, ale o projekcie tak. Mhm. A co z życiem prywatnym? Budujemy od początku mhm. Wszystko inne pan pozamiatał? Wszystko Nie ma żadnych płaczących kobiet w tle? Pewnie są Ale mój Boże Przecież nie będę udawał świętoszka mhm. A ma pan do siebie o coś pretensje? Może no, że mogłem zrobić więcej W sensie prywatnym też? Też A co pan zaniedbał? Szanowni ja Państwo, ja umiem tworzyć projekty, ale z życiem rodzinnym to kiepsko. Zawsze było? Słabe. Mhm. A ma Pan nadzieję, że teraz w wieku 61 lat czego się Pan nauczył? A? Czego? Rozumienia drugiego człowieka. A przyjaciele? Myślę, że będą. A dziś ma Pan poczucie, że jest Pan człowiekiem spełnionym? No... Jak w wieku 61 lat chodzę, powiedzień dobry, zapraszany jestem do tego typu rozmów, to znaczy, że nie jestem takim mm -hmm. Szczęśliwy pan jest? Mam nadzieję, że będę. A czego panu do tego szczęścia brakuje? Przyjawiam iskierek w, w oczach innej kobiety, Przesko. Dziękuję A, bardzo ładna, za to spotkanie. Ładna puenta, co? Nie wiem, jak mam to zrobić, Ona za mnie. Fragma tak, wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak nie i udaje, że śpię. Może ważne kilka trików, chyba na mnie. Na mnie!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 Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć. Nie, nie, nie mogę tak powiedzieć. Zwykłosi mnie grzech, muszę mieć Jak to się stało? Ona chyba już. Leżę obok, pełen wstydu, krótki to bólu. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć jej fałd. Może kiedyś dam szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden. Jeden raz czerwony, jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozczaruj jak piec, muszę mieć. O! Oh. Muszę ją mieć, muszę mieć czerwony jak cegła, rozdziany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec, muszę mieć. Nie chcę, muszę mieć W naszym studiu Paweł Kukis, Kukis 15. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Panu, Panie redaktorze. Dobry wieczór. Panu Dobry wieczór, odpowiada panie. taka mocna praamerykańska polityka prawa i sprawiedliwości. Mnie bardzo odpowiada ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych, system prezydencki, indywidualnie wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych parlamentarzyści. Z całą pewnością wolę taką politykę, proszę Pana, niż, niż wojska sowieckie w Legnicy, Brzegu, Świdnicy i te czasy doskonale pamiętam. E, jakie będą konsekwencje, czy jakie będą koszty polityczne, koszty gospodarcze, no to czas pokaże. Natomiast, natomiast w tej chwili na pewno w naszym interesie jest obecność amerykańskiej armii na terytorium Polski. Chciałem przytoczyć to, to, co słyszeliśmy z ust prezydenta USA. Prezydent Donald Trump powiedział kilka rzeczy. Mówił o tym, że nie ma problemu z demokracją w Polsce. Mówił o tym, że odwiedzi Polskę, ale nie ma jeszcze wybranej daty. Mówił o tych dwóch tysiącach żołnierzy. I mówił o Nord Stream 2. To chyba ważny sygnał dla Europy. Niemcy stawiają się same w niezwykle niekorzystnej sytuacji, w której nawet 70% ich dostaw energii pochodzi z Rosji. To czyni Niemcy zakładnikiem Rosji. Zacznijmy, tego jest troszeczkę za dużo Znaczymy, Znaczymy, za Dużo, ale to, to, to najważniejsze to rzeczy, które patrzą Od pady. tego pierwszego, z problemów z demokracją Gdyby pan prezydent Trump Chciał indywidualnie startować do Sejmu W Polsce, to jednak by dostrzegł prawdopodobnie Te problemy z demokracją Dlatego, że Obecnie, jeżeli chciałby pan na przykład Czy pan Trump, załóżmy jako Polak Startować do Sejmu Musiałby startować z jakiejś listy partyjnej Więc to nie jest absolutnie demokratyczna Ordynacja i to nie jest demokratyczne państwo Ale to nie jest wina, powiedzmy, obecności władzy, tylko generalnie z tego porozumienia Magdalenkowego i Konstytucji z 97 roku, która tylko partiom politycznym daje możliwość startu do Sejmu. Następne? No dobrze, to następną rzeczą jest obecność dwóch żołnierzy. 2. Nord Stream 2. 2. No z całą pewnością jest to takie ciche porozumienie, nasze znaczy ciche jak ciche, ale porozumienie między Rosją a Niemcami z całą pewnością szkodzące, szkodzące Polsce. No tak, ale naszą rolą było nagłaśnianie tej sprawy, pilnowanie jej, przypominanie o niej. Wydaje się, że taki głos prezydenta USA... No jest jakimś wsparciem dla polityki polskiej. No z całą pewnością jest wsparciem, tylko że dobrze by było, gdyby no, jakieś konkretne działania poszły w ślad za, za wsparciem. Podobnie jak na razie, no trudno jest cokolwiek mówić o, w szczegółach o, o obecności armii, armii amerykańskiej w Polsce, ponieważ to są wszystko jeszcze deklaratywne jakieś, jakieś deklaracje. No tak, ale Mariusz Błaszczak ale... mówił o tym, że to będzie porozumienie na miarę wejścia Polski do NATO. No dobrze, no ale jak już będę miał podpisane to porozumienie, to wtedy będę mógł mówić, że pan Błaszczak świetnie powiedział. Mm -hmm. No dobrze, to ostatnia z tych rzeczy to no, trochę o tym wspomnieliśmy, 2000 mm, żołnierzy mm, amerykańskich. Tutaj no, nie będzie to coś na kształt bazy Ale Rammstein, będzie to mm -hmm. wyglądało trochę inaczej, no ale też trochę tak jak mówił Witold Waszczykowski, też czasy się zmieniają. Wie Pan, na pewno, na pewno też będziemy z tego tytułu w obecności wojsk amerykańskich ponosić, również będziemy mieli korzyści ekonomiczne, z całą pewnością, ale mówię, cały czas się zastanawiam jakie będą korzyści też, czy jakby, jakie będą konsekwencje polityczne, czy na przykład ta słynna ustawa 447 jest gdzieś w tle, czy zwrot Polski mienia prezydent bez... powinien rozmawiać dziś w USA na ten temat? Nie wiem, czy dziś powinien rozmawiać, natomiast z całą pewnością powinien mieć to na uwadze i w... I na pewno jeżeli no, problematyczna, byłaby sytuacja, problematyczna byłaby sytuacja taka, gdyby y, Stany Zjednoczone y, uzależniały obecność swoich wojsk w Polsce od y, takiej pasywnej postawy Polaków względem, względem roszczeń co do mienia bezpadkowego organizacji żydowskich. Myśli pan, że te sprawy są gdzieś w tle? Nie myślę, myślę, że, nie, nie myślę, czy są w tle. Nie wiem po prostu. No bo dlatego mówię, to wszystko jest jeszcze, wie pan, no, trudno jest analizować całą sytuację, nie mając konkretów, nie mając podpisów, nie mając warunków i tak dalej. No fajnie, że są takie deklaracje, ale niech pan sobie przypomni też sytuację z wizami. Od kiedy Amerykanie obiecują zniesienie wiz dla Polaków? Bo Właśnie ja nie od wiem, kiedy Amerykanie pamiętam. Amerykanie obiecują. Właśnie oni mówią, że będą wizy zniesione w momencie, kiedy współczynnik odrzucań będzie tam na jakimś poziomie na którym nie jest, a my sobie sami obiecujemy że Jak będą myścimy, spełnione będą. pewne warunki mhm. i tak dalej, tylko nie wiemy, jakie to będą te pewne warunki, i to będą tutaj wojska amerykańskie. Będą, to wtedy zobaczymy, zostanie podpisana umowa, zobaczymy, jak, jak to wszystko wygląda w praktyce. Do wizyty w USA jeszcze wrócimy. Dziś jedno tylko jest. Ja przepraszam, panie redaktorze, jedno tylko jest pewne w 100%. Jak ja to mówię już z perspektywy po prostu obywatela. Jak ja sobie przypomnę te czasy bolszewizmu i tych Sowietów w Polsce, w okolicach właśnie mówię, w tym, ja mieszkałam akurat w tych w okolicach, gdzie te wojska stacjonowały tych soldatów y, obdartych y, y, y, i butnych w tych czapach takich potężnych i tak dalej, i tak dalej, to proszę pana przejmica Bogu, tak. Bogu dziękuję, że, że, że, że są takie rozmowy. Chodzi, trąca łowciem, wzrokiem pluje w na. Stawiam noc, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto. Ten w do dnia! Obejmuję ją Odpływamy w dal Nie dochodzi Obcy głos Wolne płynie czas wrócić z Panem do polskiej polityki. Pan wesprze, będzie Pan wspierał platformę w komisji, w, w chęci powołania komisji śledczej w sprawie Marka Farenty, w sprawie tego, co się Ale dzieje. Miesz... My już w październiku, w październiku w październiku składaliśmy znaczy nie składaliśmy, zbieraliśmy podpisy pod petycją o, o, pod powołaniem Komisji Śledczej w sprawie afery taśmowej dzisiaj z kolei w rano w Sejmie PiS odrzucił nasz wniosek w sprawie informacji bieżącej, no widać, że, że się tego po prostu boją, nie wiem z jakich z jakich powodów także to nie jest jakiś pomysł Platformy, natomiast dziwię się, że Platformy Wychodzi. To jest wasz pomysł, wasz wcześniejszy pomysł, dlatego jestem no ciekawy, czy, czy, czy, no, czy, czy no że... No z całą pewnością, no jeżeli przyniosą taki projekt, to jest podobnie. Jakby Platforma, nie wiem, przyniosła projekt e, podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy, to też bym podpisał. Wszystko, co jest dobre dla Polski, bez względu na to, kto to przyniesie, przy, podpisze. No to tak nie do końca działa w Sejmie, no ale to już jest dyskusja... W Sejmie działa to zupełnie odwrotnie, na bo inny. w Sejmie się robi na, obywatele, na obywatelach w interesie obywatelskim biznes polityczny po prostu. Nie interes obywatelski jest priorytetem w Sejmie, tylko jak zagrać interesem pod przykryciem interesu obywatelskiego, żeby utrzymać rodziny Spółka Skarbu Państwa. Co Pan sobie okay. myśli, kiedy mamy Co? każdego dnia ujawniane a to listy Marka Falenty, a to... Masakra, im, proszę Pana. I mało wnioski. tego, ja, ja podejrzewam, że to nie jest kwestia, y, że to nie była, y, nie był jeden z zleceniodawca, tak mi się wydaje. Y, nie chcę za dużo powiedzieć w programie bo... proszę, proszę. Bo, proszę? Proszę, proszę. Prowokator, absolutnie nie, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że również policja, czy na przykład CBS i tak dalej, który prowadził wcześniej różne sprawy operacyjne i tak dalej, i tak dalej, no mógł mieć też jakiś kontakt, mogli mieć funkcjonariusze kontakty z kelnerami. Te taśmy mogły pójść wielotorowo. Nie tylko do pana Falenty, ale również czy do policji, czy do a w grze operacyjnej później i tak dalej są używane potem te, tego typu informacje do pozyskania innych zupełnie informacji. To skomplikowana sprawa, o których musiałbym długo mówić. Natomiast jedno, co jest zastanawiające, że proszę zauważyć, że pan Falenta w czasach, kiedy był jeszcze biznesmenem, tak to nazwijmy, handlował węglem, handlował w tych czasach, kiedy nagrywał, handlował z Rosjanami. Często bywał w Rosji. Był, miał problemy finansowe i tutaj jest y, też do naszych, y, dla naszych służb bardzo poważne zadanie, by zobaczyć, czy czasem y, y, sprawdzić, czy czasem również Rosjanie nie pozyskali wcześniej informacji, wcześniej od, od rządu polskiego. Pan grał informacji. kiedyś na dożynkach? nie raz, proszę pana. Ani razu, czy a, a nie, a, a nie, a nie raz. raz. A to dobrze, bo a nie to nie jest raz. jakiś pomysł, żeby porozumieć się z tym PSR-em. <laughs> Proszę Pana, dożynki to ma i PSL i Kukiz 15 przez dwie duże partie, mówię przez Prawo i Sprawiedliwość i Platformę. W Polsce ewidentnie kształtuje się, y, y, kształtuje się system dwupartyjny i powiem Państwu jedną rzecz. Mam nadzieję, że te słowa się nie sprawdzą, ale jeśli w Polsce powstanie system dwupartyjny w oparciu o ordynację proporcjonalną, czyli o taką, gdzie tylko partie mogą wskazywać, kto będzie w Sejmie, prędzej czy później dojdzie w Polsce do rozlewu krwi. Bo nastąpi taka polaryzacja między jedną stroną, a drugą stroną. Tak jak pan widzi w mediach tych konkurencyjnych. Jedne pokazują jedną Polskę, drugie media pokazują drugą Polskę. Nakręcają tym wszystkich ludzi, nakręcają ich na siebie. Jeśli ta dwubiegunowość na scenie politycznej zostanie, będzie się powiększała, to w Polsce może dojść do tragedii. I dlatego należy stworzyć z całą pewnością alternatywę dla jednej i drugiej siły. A z kim ją I... tworzyć? Jak ją budować? Trudno jest powiedzieć w tej chwili. Zobaczymy, jak się cała ta to sytuacja... To, kto ma wiedzieć, no? Dobrze, ale jest za wcześnie. Ja proszę pana, jest w się, że... ja, ja, ja, ja dopóki nie mam konkretów już takich stuprocentowych, czy powiedzmy 98% Musi się pan śpieszyć, bo PiS już wyciąga rękę po pana posłów. Jacek Sasin mówił dzisiaj o tym, że z chęcią by widział tam kilka osób od, od no to pana w swoim jeżeli klubie. oni chcą iść do PiSu, ci, których pan Sasin chętnie by widział, no to nie pójdą, no to przecież cóż ja na to poradzę. Ja nie przyszedłem tutaj po to, by posłom zapewniać posad posadki, tylko po to, by każdy, każdy obywatel mógł startować do Sejmu. Po to, bo to zmienia charakter partii, również i partii politycznych. To zmienia jakość życia. Jeżeli w tej chwili może do Sejmu startować tylko osoba, której partia pozwoli startować, to kogo on będzie słuchał, obywateli czy partii? Partii! To jeszcze tak na koniec e, propos tego, co Pan mówił. Klub Nowoczesnej podjął uchwałę w sprawie połączenia się z klubem Platformy Obywatelskiej. Gratulacje. Stare gratulacje od Pana. Najszczersze, Kukiza. jakie mogą być. No przecież to było do przewidzenia, że, y, że prędzej czy później się połączą. To, że zostaną wchłonięci przez Platformę. Paweł Kukis, Kukis 15. Dziękuję bardzo.